Witam, Fantasmagiria, pokaz gra Gra i konsolowy odcinek 244. Ja nazywam się, namiam Paluchaka Dachman i ze mną są Michał Kita, Akanexus. Nexus. Cześć, witam serdecznie wszystkich. I Piotr Kuldaneka, Kuldan. Cool cześć, cześć. Yy, panowie, no co? Z, yy, zaczyna się marzec, tak zwany mega marzec. Gry spływają fajne, ciekawsze, no ale nie możemy zapomnieć o tych, które już tak z tydzień temu wyszły, tak? Tydzień? Nawet więcej. Bo. Więcej. Crisis 3 i będzie kryzys przez paręnaście minut. No powiem tak, że, że ja oczywiście tylko w wersji podstawowej, bo chciałem zobaczyć jak ta gra pięknie wygląda i ona wygląda fenomenalnie, uczniwająco, ale tym razem tak dokręcili śrubę, jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, że chyba nawet jakbyś miał dwa tytany w SLI, to nie da SLI, rady. To nie da rady chyba na wszystkich tych ultra ustawieniach, że to znowu trzeba 5 lat, 5-6 lat trzeba poczekać, żeby to wszystko... Nie, było wystarczy, wystarczy wejść na odpowiednią stronę, nie trzeba czekać 5 lat. Tak, włączcie sobie YouTube'a tak? w wersji 1080 i macie... No i ostatnio słuchałem podcastu z zagranicznego i tam e, chłopak po prostu no, wypłakiwał się, w, tam, że dopiero to sobie tak naprawdę upgradeował porządnie sprzęt, tak? E, jakieś tam najnowsze karty radona, pomontował i tak dalej i nadal cholera nie może grać w najwyższych ustawieniach, ja mam... ale wydał całkiem sporo. Ja mam wrażenie, że Crysis oprócz tego, że jest grom, to też bardzo często pełni funkcję benchmarku. I to musi ja starczyć na, na dłużej. Piotrze, na ja odwrót na, jest. na, na, chyba. Pewno, tak. chyba na odwrót jest. To przede wszystkim benchmarkiem oprócz tego przykład grom. Oczywiście. Crysis to przede wszystkim pokazuje i to jest dla nich reklamówka, czy że oni ten się nie sprzedają i licencjonują. Mhm. Oni muszą to I... wypycić na maksa, żeby pokazać po prostu, co się da na tym zrobić, a oni się znają na tym najlepiej. No i masz. Ładne, ładne, kupuj. Ja grałem na PC-cie, ty grałeś na konsoli, PlayStation 3. PS3 w jak? 3D. Tak, o, jeszcze w 3D. 3D. Mhm. No proszę, No to, y ale miałeś w ogóle porównanie, że na przykład, nie wiem, przed 3D i... i tak, zagrałem 3D. sobie od połowy, już to 3D wyłączyłem. Mhm. Ale jest już nieca jakaś kolosalna w jakości grafiki? Nie wiem, czy to 3D nie jest kosztem, prawda, jakichś, nie wiem, czy tekstów? Znaczy, czy... mówmy się, to są dwie różne rzeczy. Raz, że zależy jakie kto ma 3D, bo jeżeli ktoś ma 3D aktywne, to konsola zupełnie inaczej generuje obraz, jeżeli są okulary pasywne, bo jeżeli są pasywne, to ten obraz jest zinterpolowany i praktycznie co drugą mhm. linijkę się wyłapuje na jeden okular, na co drugą na drugi. No dobrze, to jaki ty masz? Nie, ja miałem pasywną, czyli tą zmniejszającą rozdzielczość, ale tego akurat nie zauważyłem szczerze mówiąc w tym tytule, bo w, w ogóle tego nie zauważyłem. Jakaś no tam była już tak niska, że te piksele ci tak waliły po trójce tak jest. Oni dokładnie mm. to zrobili, że to się że skaluje do takiej rozdzielczości, że praktycznie w to się grać nie da, na no Ale wracając mm. do Crystal, mm. to co byś chciał wiedzieć, 3D? powiedzmy. No jak to w 3D wygląda w takim razie? 3 no wygląda tak, coś, że co... można sobie spokojnie darować. Nie mam tam jakichś to nie, nie, nie czyjesz jakichś dalskowego... Znaczy tak, do, do, do, do jest do parę skierności. scen, może tak, jak dobrze pamiętasz, jest kilka takich scen, w których w ogóle nie bierzemy udziału i to są po prostu scenki prerenderowane albo w ogóle w, tam wyreżyserowane I, i na przykład scena z helikopterem albo kilka innych I, mhm. i generalnie one, część scen nie jest w ogóle w 3D, ponieważ... Nie wiem, jak jest na PCcie, czy w ogóle jest cały, również te rozmowy, które przeprowadzasz z bohaterami, one są robione na silniku w czasie rzeczywistym? Tak. No tak, widzisz, tak. no to na PlayStation tak nie jest. Na ps trójce mhm. jest po prostu to prerenderowane i wygenerowane w, jako film. To ja nie Bo widać ja po kompresję nie... po prostu. Więc ja to, mhm. ja to od razu, jeżeli już widzę kompresję na, na ekranie, to już od razu mi to zdradza, że to nie jest w czasie rzeczywistym, tylko on w międzyczasie sobie tam planszę chyba ładuje, lokacje, a... Znaczy to chyba, a tak wystarczy. nie było wcześniej z, z, z Crazy Sendu... Bardzo no, możliwe, może? bardzo możliwe. Ja, ja próbuję sobie przyjmować, na pewno tam z, z jakimiś takimi grami na konsolach, to, to tak się robi, żeby żeby nie, znaczy nie, to tak, nie tracić to, na jakości. Niby. to, to 3D robi wrażenie przez pierwsze, pierwszą godzinę może, szczególnie mhm. wtedy, kiedy mamy... Te jaśniejsze lokacje, bo jak dobrze, Damian, kojarzysz połowę gry albo większość gier później, znaczy większość gry później to, to, to skradamy się, czy tam chodzimy w tych ciemniejszych lokacjach i tym mm -hmm. już zniszczonym Nowy Jorku strasznie, więc tam już niby zmrok zapada, a potem chodzimy po tych jaskiniach i tak dalej, więc tutaj to w ogóle to wtedy wyłączyłem, bo tego nie było widać, natomiast mm -hmm. na tych początkowych levelach super. To naprawdę się fajnie grał. ja powiem tak, że na PC, no, nie, jeśli chodzi w ogóle o, o jakość grafiki, no to yy, na pewno na pewno gra wygląda świetnie. To nie, nie, nie, nie będę czarował, że o, to, to coś mogliby zrobić lepiej, co nie. Ale, ale były takie momenty, że rzeczywiście yy, po prostu mimo Szczerana wszystko, opadała? że wiedziałem, co mnie czeka, to jeszcze to, to jeszcze był taki efekt wow, wow. I, I myślę, że to jest chyba ta, ta, ta, ta jedna z tych, tych pierwszych scen, kiedy wychodzimy yy, na powierzchnię, tak mi się wydaje, kiedy po prostu. Robią jesteśmy, otoczeni wow. tą, tak, jeste, jesteśmy otoczeni tą zielenią, tą, takie zarośnięte budynki. To widać, że już, już po prostu ten, ten Nowy Jork jest od dłuższego czasu w taki, taki, takiej ruinie. Tam, już w dwójce, prawda, no, tam, ten Nowy Jork transformował, ale tutaj właściwie przypomina te wszystkie sceny, które na przykład widzieliśmy we fragmentach z The Last of Us, tak? czyli w tych wszystkich takich ja nie chcę używać post-apo tego, tego terminu, ale generalnie o to chodzi. To tak tak jak to w to slave wyżej... troszkę, tak? Czyli mamy po Ta, po o, dokładnie, tak. przyrodę, która się wdziera już z powrotem w tereny, które kiedyś były miastem żyjącym. I tak. mhm. Znaczy z kryzysem to jest jeden podstawowy problem. To jest taki, że przynajmniej ja tak miałem na... przy części drugiej i trzeciej, tej, tej, tej, tej ostatniej, że jak ja tą grę mam odbierać? Bo w... Hypowana jest ona mocno jako benchmark i w ogóle i tak demo i tak dalej, i tak dalej, że o, zobaczcie sobie Chryzysa, bo to sali wygląda. Natomiast ja to w trójkę nie chciałem podchodzić w ten sposób. Myślałem, że fabularnie mi jest w stanie jakoś tam zaangażować bardziej niż dwójka, bo dwójka była nędzna, jeśli chodzi o to i, i ona to miała bardzo nierówna. Nie nierówna, były momenty dynamiczne, momenty strasznych dłuższych, nie wiadomo co, co, co, co, co trzeba było robić. Na pewno ładnie wyglądała. I tyle. A w trójce znaczy, to już jest. W trójce jest znaczy, ja, ja właściwie, ja właściwie no, niby wiem o co tej, chodzi w tej, tej fabule, bo ona nie jest jakoś skomplikowana, ale ona nie jest w żadnym stopniu. Yy, taka zapadająca w pamięć. Tam, tam nie ma nic, co by było powiedzmy wow, ciekawego, co, co, co, jakiś tam zwrot fabularny, no coś, co, coś, co buduje na przykład, w ogóle nie, ma, nie było tam, moim zdaniem, ja nie, nie stwierdziłem, żeby coś budowało jakieś takie napięcie. Tak. Sama fabuła po prostu była tylko po to, żeby żeby znowu prorok miał co robić, znowu miał jakąś tam osobiste rachunki do wyrównania z obcymi, tam jeszcze parę takich no, ale prorok, innych rzeczy. prorok, w wójce nie występował jako, przez całą grę, prawda, Prorok pojawiał się ja na początku no, i na końcu Fabularnie się pojawia, bo tam, wiesz, było wytłumaczenie. Fabularnie. Mówiłem mówię o tym, postać, kim żeśmy nie. grali. Jako postać, mm -hmm. którą żeśmy grali, nie. Natomiast no ale... chodziło mi o co innego. Chodziło mi, wiesz, prostą, prosta, nieprosta historia to jest w ogóle yy, to jest inny aspekt. Chodziło mi o to, że nawet prostą historię reżysersko trzeba jakoś podać i przedstawić. Ona w Trójce znaczy była co, przedstawiona tutaj... chaotycznie. Bardzo chaotycznie. Znaczy ona... A tutaj... Ale tutaj... w Trójce jest problem taki, że oni mają kilka wątków i, i żaden z tych wątków nie jest y, w, jakoś ciekawie y, zaprezentowany, albo nie tyle, że ciekawie, co wystarczająco y, nic się nie, podkreślony. Nie za, nic się nie zaskakuje. No mu, jest prorok, prawda, który, który nagle jest wyrwany niemal z jakiegoś snu, tak, i, i, i nie ma, był jakiś akcji, ma te poradki. Nie, nie było coś, co... Jest co wykony... psycho, czyli psychol, który, który psychol. ma y, no, jakiś uraz, tak dlatego, że zerwali z niego skórę. Czyli ten pancerz, tak. Znaczy, może od, większy... początku, od początku powiedzmy, że od, samego, od, samej, od samego początku Kradzisa Trójki, towarzyszy nam postać psychola, czyli psycho, który był członkiem naszego oddziału. No Także no, chodzi o to, pierwszej. że to jest postać. Tak, tak, tak. Bo ja nie chcę za bardzo się zagłębiać, bo to, to, jest akurat, to ani to nie jest nic, bo to, jest, bo to nie jest żadna tajemnica, to się od razu już wyjaśnia, tak. Tylko, że moim zdaniem, aktor, który, który jakby użyczył twarzy w trzeciej części psychologii no ta twarz zupełnie odstaje od tej twarzy w, w, czy w Warhead, czy, yy, czy w, w pierwszej części. I co jest yy, moim zdaniem bardzo śmieszne, tam jest taka scena, gdzie widać po prostu yy, w trójce mhm. zdjęcie psychola prawda, z, z poprzedniej części, tak, tak. I ta twarz w ogóle nie przyszedł. Ja rozumiem, że to też jest podkreślone, że z wiekiem psychol, prawda, troszeczkę nabrał kilogramów, jest taki pełniejszy, no wiesz, no... ale rysy w ogóle nie są zachowane, wiesz, ta twarz jest zupełnie... Ja ci powiem, że to jest akurat postać psychola, nie jako postać pod względem fabularnym, tylko pod względem designu, przedstawienia, modelingu i tak dalej to ona jest jedną z najfajniejszych dla mnie rzeczy, która była w się, bo... No tak, tylko że chodzi jedna o to, że, z tych że gerzy, ja wchodząc, nie mogłem... On jest, tak, on jest że fajny, że mnie... taki bardzo... O, trochę utyty, yy, jest taki... Yy, taki widać, że to ty nie ty jest żołnierz, ty... który sobie tam yy, na co dzień robi 100 pompek, prawda? No tak, tylko że problem jest w tym, że ta postać totalnie odstaje od postaci którą znamy z poprzednich części. I wygląd to jest jedno, co powoduje, że automatycznie nam, nam jest trudno połączyć te, te, yy, no tą, tą postać po prostu z jej wczy, poprzednim czynieniem. Problem tego, że on ma zupełnie inną osobowość, no to jest problem, który też próbuje się jakoś wyjaśnić, tak? No z jednej strony prog jest zdziwiony, że, że, że on jest taki, że gra zespołowo, że w ogóle yy, no Są te dylematy jakieś moralne, emocje. które się przewijają przez całą grę, prawda? U Tak, i później są wprowadzone dodatkowe postacie w tle, tak? Jakiś taki no, te, ruch oporu, te, tak, tak, jakiś, jakiś jakiś, nie, nie chcę tutaj zdradzać, ale powiedzmy jakaś taka dosyć ważna, istotna dla, dla niby uniwersum niby pseudo -wątek miłosny albo jakiś wątek uczuciowy nawet można by nazwać. Tak? No tak, tylko to jest, to, jest, to jest tak, że to możesz się domyślać. Ja rozumiem, że wyszła książka e, e, Crisis Eskalacja. W ogóle to jest dla mnie po prostu coś, czego ja jestem kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, no bo sorry, ale Crisis i jedynka i dwójka, pomijając jakim jakimi były grami, to jednak fabularnie no, to nie była żadna rewelacja, więc ja po prostu nie pojmuję, znaczy... jak można stworzyć książkę w tym uniwersum. Co więcej, nie mm. rozumiem, jak można się znaleźć duża ilość ludzi chętnych do czytania tego. Znaczy, ja, ja w ogóle op, ja osobiście, więc to nie jest moja opinia, nie czytałem książki, więc ja nie mogę wyrazić swojej znaczy, opinii. ja sprzedałem recenzję na tematy, no, no, no masie kultury, tak? I, no i... właśnie, to chciałem powiedzieć, że, że, że tam Szymon y, czytał książkę i, i mówił, że po prostu niektóre fragmenty były tak, tak miałkie, że on nie przeskakiwał, bo, bo, bo, bo go nudziły. Znowu, tak jak z grze. T... Tak, znowu wydawca robiąc PR, y, y, y, słuchałem słycha, z nim y, rozmowy w radiu, no mówił, że te opowiadania go arcy zaciekawiły. Tylko, że to wiadomo, że on musi mówić, bo on wydaje tą książkę, tak? Ale on mówi, że on sam samą grę nie grał. Tak, Grałem w ogóle dla niego nie ma, nie jest niczym ciekawym, ale książka, te opowiadania, tak? To, to wszystko mu się bardzo podobało, że, że, że chciał to wydać. Tylko, że dla mnie to jest akurat taka gadka trochę pierowa, nie? No wiesz, to, i... a co innego mam mówić, patrzmy jak ta książka jest tak. na rynku. Ja po prostu nie rozumiem, nawet z tej recenzji na Masie kulturę po prostu nie pojmuję jaki jest target znaczy, tego, wiesz, no bo... Znaczy, znaczy, co, ja ci, target ja jest no, młodzi mówiłem, ludzie, którzy, to to jest... którzy chcą jak najwięcej z danej marki uniwersum. wycisnąć. Tak, znaczy, ale zobacz, no, no, zobacz, dlaczego masz komiksy starłeś, dlaczego znaczy masz laleczki gadania, znaczy, że masz... młodzi ludzie właśnie nie czytają książek generalnie, komiksy jasne, laleczki, cokolwiek, ale no jakoś nie jestem w stanie... wyjaśnić, jak na cokolwiek... się nie skupią, to skuszą, to może skuszą się na kryzysa. Znaczy, no. Powiem tak, że ja na przykład miałem w ręku parę książek opartych o gry komputerowe i nawet jedną z nich jedną z nich było Halo, nie, przepraszam Mass Effect, chyba Revelation, taki jest tytuł i która opowiada tam o, o, o, o losach, prawda zupełnie tak jeśli tak, tak mogę powiedzieć ta książka nie miała żadnej na mnie wartości, tak wiesz. Tak, to była taka historia, która po prostu uzupełniała to uniwersum. Tylko właśnie, tak? zobacz, Mass Effect ma ogromny uniwersum. Oni tam przecież do każdej części napieprzają ogromną encyklopedię raz, historii, przeszłości, przyszłości i tam ale, podobne. Ale zobacz, Ale z... to jest właśnie tak ze wszystkim. Ale ci to to tak tak się tam wyszli <grym> i natrafią. Ale tak może ze wszystkim. Ale chodzi o to, że to jest zalążek. Nic Widzisz, chodzi o to, że im mniej tak. pokazujesz w samej grze, tym więcej większe pole do popisu mają właśnie twórcy tych dodatków, tak? tych wszystkich książek, komiksów i tak dalej. Jak pomyślisz sobie, że kiedy mm, J.K. Rowling pisała Harry'ego Pottera, to ona nie myślała o tym, żeby stworzyć cały uniwersum. Tak? Ona po prostu czerpała z każdego, wiesz, tworu tam fantazy i tak dalej ciekawsze rzeczy, albo właśnie wszystko jak leży. A George, George Lucas Bili, miał, okay, napisane Gwiezdne Gwiezdne wojny, Wczorodziejek... miał napisane Gwiezdne Wojny, Wojny. George Lucas miał napisane Gwiezdne Wojny, dalsze części też nie miał przecież. Ja się nie dziwię, że te powstają książki, a właśnie to jest kwestia tego, tego że, jaką one sobie jakoś reprezentują, że mm, mnie one nie interesują osobiście, tak? Ja powiem tak, że mnie zawsze w Casey się interesowała rozgrywka i e, ten przepływ wizualny, tak? Bo to jest jednak coś, coś innego, kiedy e, powiedzmy Odpalasz grę, ale właśnie, właściwie tylko po to, żeby zobaczyć jakie niesamowite teraz efekty wchodzą na, powiedzmy do, do gry, tak? co się, co się, co się, na co się teraz stawia. Tak? Bo to jest, tak jak Piotr i Michale się na początku, przede wszystkim to jest benchmark. Ale, ale to, jest ja tylko, nie... to jest tylko jakby stargetowanie, krajtek sam sobie jest winny po prostu. tak. Ale, ale ja oni, nie zgodzę, oni taki żeby... z tak że produkt stargetowali, oni tak go umieścili nam w tak. głowie, że popatrzcie, jak to. Tylko, że ja zawsze będę bronił Cryzisa jako, jako bardzo dobrą grę. I o ile trójka i to właśnie mniej było tych momentów, to jednak pierwszą część, drugą część, tak? Tam, mimo że w drugiej części miałeś tą betonową, żeby tak? Nie miałeś takiej otwartej przestrzeni, no to. Grałeś tak jak chciałeś, tak? Jeśli chciałeś, prawda, korzystać z tych mocy, które pozwalają ci po cichu załatwiać gości, mogłeś to robić, tak? Jeśli chciałeś nie wiem, bawić się w Rambo w, w tym pancerzu gdzieś biegniesz, rozwalasz, walisz pięścią w, w, w jeepa, wylatuje w powietrze, ty gdzieś wyskakujesz, strzelasz, no po prostu cuda na kiju. To w trzeciej części jakby miałem mniej okazji, żeby naprawdę jakoś finezyjnie bawić się z, z wrogiem, tak, żeby... Ja, ja nie czułem na przykład, że gra aż daje aż tyle A to ja miałem możliwości. zupełnie, od, od, zupełnie od, odrębne odczucia, szczerze mówiąc. Bo hmm. ja właśnie miałem na odwrót, że fabularnie tak mi po, po, w połowie Crisis mnie totalnie już przestał interesować. Hmm. Yy, nie wiem, czy też miałeś takie wrażenia, bo... Jak się pojawiają yy, Cepidy, to yy, jednak to... Czyli ci obcy. Ci obcy. Tak to jednak ta sztuczna inteligencja skacze tam o oczko wyżej lub dwa, bo, bo te y, post, ci nasi przeciwnicy, y, ludzie, to, to są z tego stowarzyszenia SEL, czy nie wiem, jak oni się tam nazywają. No jedno, to jest, no mówmy się, nie są, są zbytnio inteligentni i po prostu walka z nimi to był jakiś śmiech na sali. Natomiast macie kiedy pojawiają się tros, troszeczkę denerwujący obcy sepidzi, którzy, których trzeba czasami ganiać, ale ja się zacząłem po prostu bawić mechaniką, już szczerze mówiąc fabułę to miałem gdzieś, nie powiedzieliśmy o najważniejszej rzeczy, bo się pojawia łuk w tej grze no teraz jest no, moda i to jest moim zdaniem modem. najważniejszy, w ogóle najważniejsza zmiana w, dla mnie w całej rozgrywce bo ja w ogóle nie pamiętam ani jednej nazwy broni, szczerze mówiąc z tej, z tej gry bo ja w ogóle Czasem, ale tak, broni nie używałem troszeczkę, bo troszeczkę, troszeczkę z boku mnie to zastanawia, czy to jest tak, że jak oni no bo równocześnie mniej więcej robi się Crysis trzeci, robi się Far Cry robił się Tomb Raider. Tomb Raider no właśnie i czy nagle i z niezaska ktoś zobaczył, ej oni będą mieli łuk łuki są zajebiste, my też musimy mieć łuk no bo wiesz, i w do takiego poziomu jakości technicznej, że w grach po prostu to strzelanie, Że może, to może być interesujące, tak? Że możesz na przykład czuć niemal, czuć to naciąganie cięciwy, że możesz czuć po prostu, że ta strzała wylatuje, że on to jest potężny, że to nie jest jakaś taka, wiesz, strzałeczka, że sobie tam pykniesz ją, tylko po prostu to, to naprawdę czuć mocny, tak? I łódź jest jedną z najpotężniejszych bro broni w Kaisisie, trzeciej części. Jak ja mam problem z takim, że ona naprawdę... No nie pozwala się tak wyżyć. Masz bardzo ty, ograniczoną liczbę strzał jak i te strzały. No właśnie, jak, jak, jak rozumiesz, wyżyć się? No chodzi umocią. o to, że ja musiałem mieć przynajmniej tak 20 strzał w Aha, czyli w chodzi w ci o, o ilość strzałów tam w wiesz Tak, że w w, w w, w w wiesz, fajnie jest, że możesz, prawda, te z, zużyte strzały zbierać. znowu zbierać, tak? To, to, jest, to jest fantastyczne. Tylko, że na przykład tych strzał, które eksplodują, czy, czy tych strzał z, z ładunkiem tam, elektrycznym, no już nie, tak? Więc jakby. Znaczy Masz parę i... rzeczy, ale tylko wystrzelasz się z tych strzał, ok, pobawiłeś się i nadal musisz wrócić właściwie po, po, po, po, po tym, jak sobie postrzelasz z uchu do, do zabawy yy, z bronią. Yy, bronią już konwencjonalną, tak czyli karabiny maszynowe, jakieś te wyrzutnie. Oczywiście tam się wprowadza te bronie właśnie tych cepidów, yy, które, które generalnie działają, bo, na trochę innej zasadzie niż, niż broń, prawda, tradycyjna, ale, ale one nie zmieniają jakby rozgrywki tak jakoś w Nie, bo jest powodu. i snajperka, obcych i normalny jakiś karabin mm -hmm. obcych i też tam chyba ta nawet wyrzutnia. Tak, alakier, jakaś tylko że na pewno jest to lepiej zrobione, przynajmniej ja takie wrażenie, niż na przykład w Halo, bo w Halo 4 masz te wszystkie bronie obcych, które właściwie są jakby tylko odpowiednikami, tylko z inną skórką. Tych, tych broni, które już masz, tak, czy karabinów maszynowych, jakichś tam snajperek i tak dalej, po prostu są inne. No tutaj jakiś lekki twist jest, tak. To znaczy, wszystko fajnie, fajnie wygląda, fajnie działa. Damian tak? gra z łukiem, może od początku, w momencie, kiedy dostajemy łuk, to w momencie, kiedy włączymy w niewidzialność, jak dobrze wiesz, strzelanie I z łuku, takiego perka. strzelanie z łuku, cały czas jesteśmy w trybie niewidzialności. I to jest najważniejszy w ogóle taktyczny element całej rozgrywki, ponieważ... Tak, tylko że musisz sobie odblokować chyba jedną z tych, właśnie to też jest dodatkowa rzecz. No, właśnie, perka, właśnie, tak. tak. który pozwala ci z, nawet po strzeleniu właśnie zostawać w ukryciu, kiedy masz broń z tłumikiem i tak dalej. To jest właśnie przy odpowiedniej kombinacji tych dodatkowych umiejętności, znaczy umiejętności, no właśnie tych perków, tak? Czyli to, co mamy, już znamy z innych konsol, tak? Mamy pewien zestaw umiejętności, które może, czy jakby ulepszeń, które możemy sobie odblokować za chyba, nie wiem jak się nazywa to, nanopunkty, tak? czy jakoś coś. Ulepszenia coś, coś naszego taki... kombinezonu zbieramy w trakcie rozgrywki. Niestety jest to w tak wrednych miejscach porozstawiane na planszach, że czasami to trzeba sobie tą planszę popchodzić, żeby pościągać toperki, z, czy te ulepszenia gdzieś ze ściany, czy gdzieś znaleźć w krzakach, czy z jakiejś skrzynki wyciągać i mhm. tak dalej. I szczerze mówiąc, nie wiem jak ty, ja tych perek nie miałem za dużo, natomiast na samym znaczy początku. No ja odblokowałem no jeden, jeden, jeden build, że się tak wyrażę. No tak? i dokładnie I tak i jak ja. Cały jeden blokowałem. Ja tego sobie zrobiłem taki build, właśnie z, pod, pod takiego. E... No i to jest pytanie, właśnie. Cover to... opata, który, który. Jak lubi sobie spersonalizowałeś kombinację? Czyli ja przede wszystkim postawiłem na, na, na, na działanie w ukryciu, tak? I już teraz taka, nie, nie pomnę dokładnie. Tak, w, jak, jak dokładnie, y, jakie dokładnie nazwy tych umiejętności są, które. Ja, no, już bez przesady nie taki ale, ale właśnie też. tak grałem, tak, bo dopóki y, nie, nie, nie narobisz zamieszania, tak, to ja sięgnąłem bardzo, y, bardzo po cichu tych wszystkich przeciwników i y, y, no, gram. To jest jedna z tych gier, które jednak, mimo że powiedziałem, że nie, nie miałem takich. Nie, nie czułem takiej swobody jak w poprzednich częściach, no to te, i tak te, te gry, tak e, Crysis 3 bije na głowę inne gry, które, które właściwie ograniczają się do tego, że musisz się gdzieś wystrzelać w jakimś ograniczonym, ograniczonej przestrzeni i tyle. Mnie jedna rzecz strasznie denerwowała w dwójce, to było to w momencie, kiedy ja jakby chciałem spersonalizować siebie jako żołnierza, który ma się skradać i który ma być cały czas niewidziany, czyli działać z ukrycia ja musiałem ten arsenał broni przeanalizować dogłębnie, żeby znaleźć odpowiednią opcję z odpowiednimi tłumikami i celownikami, żeby z ukrycia, wiesz, w momencie, kiedy strzelisz z ukrycia w dwójce, się automatycznie robisz widoczny dla przeciwnika, prawda? A okay. w tym momencie, kiedy w trójce na samym początku nasz wspaniały bohater, psychol, stoczył się w cudzysłowie wspaniały bohater, daje nam, i tu trzeba przyznać, że Krajtek kraj fajnie to zrobił, bo wydesignowana jest super, ten, ten łuk jest super zrobiony daje nam daje mi taką broń, gdzie ja jestem cały czas, mam możliwość bycia w ukryciu, to powiem ci, że ja praktycznie całą grę skończyłem na na, na trybie tym niewidzialnym i taktyka z ukrycia bardzo mało broni standardowej, tradycyjnej. Tylko Jedynie, widzisz, że... jedynie w, przy tych bossach, no to już trzeba było... Prostu... No właśnie o to chodzi, o, że, że, no nie, że nie całkowicie być. ta twoja grana, nie... nie jakby przygotowujesz się cały czas właśnie, znaczy, wiesz, cały jesteś, jakby jesteś nastawiony na walkę z ukrycia, a walki z bossami, no to po prostu jest no trzeba, ona... jedna wielka rąbanina. No no. No tak. no. Powiedzcie mi panowie tak słowem, podsumowanie najlepiej, jednym, jednym słowem oddzielnie Damian i Michał, eee, czy warto zagrać w Cryzisa trzeciego dla fabuły? No nie. Michał? Dla fabuły nie. Michał się nawet w ogóle nie wypowiada. Znaczy inaczej, bo, bo, bo, bo, tak, bo ja nie chcę spłycać zbytnio, bo ja bardzo chcę docenić to, c, że Krajtek zrobił taki krok do przodu, bo to jest krok do przodu, że oni chcą pójść w taką y, zrobienie takiej gry z, z, z jakąś tam fabułą w ogóle w tym momencie już. Nie mówię tutaj o jakichś moralnych, moralnych decyzjach i tak dalej. Po, znaczy stworzenie tych bohaterów z jakimiś osobowościami bardziej skomplikowanymi i tak dalej. Więc to, to ja chyba to... czoła, że oni jakby w tą stronę chcą iść, tylko to było bardzo, bardzo proste firmy Zróbcie to w innej grze niż crisis. To drugie czy... szybkie pytanie jeszcze czy warto zagrać w Cryzisa dla gameplayu, Czyli tak jak w dwójce i w jedynce Nie no, to fajnością oczywiście. było strzelanie i kombinowanie, tak? Nie, jak no, najbardziej tak. Że... Szczególnie, że m, nawet jeśli, jeśli ca cała ta historia nie jest jakby m, w jakiś sposób interesująca albo trzymająca się jakiegoś tam kupy sensu, to w grze są naprawdę <śmiech> fajne momenty i one są w jakimś stopniu fabularne i ja nie chcę tutaj zdradzać, ale to są te właśnie momenty, w których po prostu nagle znajdujemy się w jakimś innym miejscu. Zmienia się całkowicie otoczenie. Nie, właśnie nie powiedzieliśmy I... o lokacjach nic i to jest tak. naj... jeden z największych atutów tej gry. Te lokacje są zajebiste. I... Znaczy one, one są świetnie za, zaprojektowane, tylko widzisz, ja, ja akurat ciężko mi powiedzieć, jak, czy, czy, czy te lokacje wyglądają lepiej niż, może nie w sensie samych takich estetycznych. Nie, One mecha, pod względem mechaniki są zupełnie inaczej Ta. zaprojektowane, ponieważ to jest kolejna istotna informacja, w dwójce te wszystkie plansze były bardzo małe. Ale w dwójce ale miałeś w takie korytarzowe historie. Jakby... Ale nie, korytarzowe historie. o w dwójce miałeś... kwadraty. Nie korytarz, a kwadrat, który miałeś, wiesz, przydostać się z jednego końca na drugi. jak to robisz, jeszcze prosto, czy z lewej, czy Właśnie, z prawej? Ale... bo twoim wyborem. Ale, to, ale, on, wynika, ale on był ale on na tyle miasta. szeroki, co głęboki. Chodzi, chodzi, żeby one były też... Yy, yy, Wertykalne, tak? Tak, tak. A w trójce jest, jest parę takich lokacji, które rzeczywiście mają, powiedzmy, tą, tą głębokość, tak? Nie tylko są szokie, ale generalnie one jednak sprowadzają się do tego, że jest znowu ta przestrzeń, czy wraca ta przestrzeń. Nawet mm, są y, momenty, w których korzystamy z pojazdów, ale te pojazdy są tylko takie kos taki kosmetyczne dodatek, że... Nie mówmy że... o pojazdach, bo to jest coś, co powinno bo... w ogóle wyciąć z tej gry. Znaczy nie, no nawet. tam jest taki moment, że, że po prostu, że pokazać tą przestrzeń, tak? Jeśli chciałbyś przejść no ale nie nie w jednym z etapie z punktu A do punktu B... No, jak wchodziłeś tego łazika? Bo nie, że... znaczy w ogóle mi się to nie skarżyło? z chadłem, no chociaż wiem, co się chodzi, tak, ale... I przede wszystkim jest to źle zrobione, nawet nie chodzi pod względem graficznym, tylko... Nie, chyba brakowało po prostu, wiesz co, mieli jakiś pomysł, ale okazało się, że... tym się po prostu... jeździć nie da tym pojazdem nawet. Nie, da się jeździć, świetnie się da jeździć, no to tylko na... jest problem z tym, że... że mieli pomysł, chyba musieli po prostu... Nie, na jakim etapie no z tych pomysłów zdecydować. No, zawsze jest tak, że yy, tak jak reżyser no, nie może rzucić wszystkich scen do filmu, tak, musi w końcu zadecydować już yy, podczas montaży, co jednak wywalić, żeby ze względu na tempo... Co, co wydaje, że nie chcieli skalę pokazać po prostu, że zobaczcie jaki ten Nowy Jork jest yy, zniszczony mhm ile rzeczywiście tej, tego Nowego Jorku przeobraziło się w tą dżunglę i tak. tak dalej, i tak dalej. No, ale nie zmuszajmy gracza, żeby za łaził bez sensu po prostu przez tą całą planszę, no to daj mu pojazd, Nie chcę przejechać. No jest, no jest i tam jest sporo <grym> momentów, w których po prostu rzeczywiście nadrabiasz czasowo, że ten pojazd masz, tam, tam jest yy, chyba jest kilka tych rodzajów pojazdów, bo takich zupełnie yy, bezsensownych w sensie, że, że tylko po prostu jedziesz jako, jako pojazd, jako samochód. Tam jest chyba jedno, jeden taki yy, bojowy który ma chyba... Tak jest jakiś... jeden chyba nawet tam, Tak, w tak, tak, tak, tak. Więc jakby, to, jest, to jest tylko wszystko na, no, w rodzaju takiego smaczka. No. Zresztą sama gra nie jest jakoś specjalnie długa i mam wrażenie, że ona mi zajęła dużo mniej czasu jej ukończenie niż na przykład Alien Konia Marines. I ja no nie wiem, czy to jest plus, czy mnie nie męczyłem gra się długo, tak. Znaczy w tą grę się yy, gra tak długo, jak chce się bawić tą mechaniką. Bo jeżeli, bo tą grę się da przelecieć po prostu... Bardzo szybko. Bo chyba bali się tego, że... Znaczy bali się. Pierwotny zarzut w stosunku do dwójki był taki, że, że te plansze są za małe. Tutaj znowu jest ta przestrzeń. Ogromna. Noż znaczy po pierwsze, część znowu... pojawia takim prawie sandboxem. Znaczy takim połowicznym sandboxem. Tak. Sensie, no do, do pewnego momentu Crisis pierwszy, tak, jest sandboxem. To Później jak się pojawiają właśnie, zostaniemy wprowadzeni obcy tam, gdzieś właściwie się trafia w takie pewne miejsce. To, to, jest, to jest ciekawe, no ale tu już jakby gra traci na na tej, tej, tej, tej otwartości, tak, jeśli chodzi o rozgrywkę. Tutaj, nie wiem, no... Trochę się boję, że Crisis po prostu idzie w, w, w kierunku takiej bardzo ładnej, ale strzelniny. Z, z, no, z, z taką dodatkową mechaniką, która... Okej, okay, można się nią fajnie bawić, jest ten świetny łuk, y, ale... Traci coś tam traci, ale mam nadzieję, że Krajcista czwórki już nie będzie, no. A ja mam nadzieję, że będzie, bo ja nigdy nie mam, nie mam problemu chociaż, z problemu. Chociaż bez spoilerów, ale patrząc na koniec, to raczej na pewno znaczy, będzie. Znaczy ja, ja, ja, ja zawsze się zastanawiam, co oni widzą w tym proroku, że chcą z niej, że zrobili z niego taką kluczową postać, ale... No bo jest zajebisty yy... ale fucker, no. no. Mm -hmm. Nie wiem, to jeszcze tylko dwa słowa o, o multi, nie? Mieliście okazję zobaczyć, Ja znaczy, okazję godzinkę spędziłem. Ja nie I... wiem, jak to wygląda na konsoli, ale na PC-cie obniżyłem wszystkie ustawienia do absolutnego low. <laughs> A... I gra mi chodzi płynnie, ale do momentu po prostu, kiedy mi mam takie spajki, Laga. A, ale brakuje. Kiedy ci wchodzę klatek, w starcie co? z innymi, ale kiedy wchodzę w starcie po prostu z innymi graczami. To jest ten moment, który jest najbardziej kluczowy, no bo jeśli mam 60 latek grając sobie, prawda, biegając po planszy. I nagle pojawia się koleś i my się tutaj wie, strzelamy i nagle mi spada do 10, to ja już nie wiem, co się dzieje. I, i mi to totalnie odebrało jakąkolwiek A kula przyjemność leci gry, tak samo, że, że... ja naprawdę, no nie wiem, taką przyjemność, jaką ja mam e, grając w Call of Duty, to ja tutaj w ogóle tego nie miałem. A gra jest e, w tym kierunku ustawiona, tak? Masz kilka dodatkowych modeli rozgrywki. Ja widziałem akurat tylko, tylko parę. Jeden to był ten, e, o, chyba się nazywa Łowca, Hunter. W, którym, Hunter. Tak, w którym jest, jest kilku, kilku właśnie gości w pancerzach z łukami. Oni są nie, chyba cały czas nie, niewidzialni. To jest fajny a reszta to, to jest są żołnierze żyte. cela i, i, i generalnie chodzi o to, żeby tych wszystkich żołnierzy cela zabić, a, a ci żołnierze oczywiście chcą przetrwać, Tak, tam jest określony czas. No nigdy się oczywiście to tak nie udaje, no bo to jest prawie niewykonalne zadanie, ale za każdym razem jeśli żołnierz cela zginie, on automatycznie się responduje jako... Jako już, właśnie, dodatkowy łowca, tak? Więc to jest taka, taka zabawa. Nie, wiem, może ona ma jakieś dodatkowe To jest coś nowego, oczywiście. To może będzie parę mulki. miesięcy, może dwa, trzy, i to zniknie. Znaczy, ja się obawiam, że to nie jest żadna alternatywa dla. Nie, dla jest. nawet, czy nawet żaden Beauty. fan by z niej powstał. Tak I i, i, i niby, niby takie plotki były, że jej, rezygnując z Medal of Honor, będzie stawiało teraz na Kreizisa, który ma być właśnie taki, pod taką szybką, fajną szynankę. No i prawda pod takiego bardziej. Yy, wymagającego shootera, czyli, czyli tam z barwy. Chyba kraj musiał zoptymalizować jednak ten silnik pod tryb multiplayer trochę. No, czy, nie ma, czy też miałeś podobne problemy na, na, na konsoli? Oczywiście, czy? oczywiście. Bo umówmy się, że pierw na konsoli nie ma 60 klatek, więc to mhm. jest y, pierwszy podstawowy y, jak powiem minus rozgrywki sieciowej. Dwa, że miałem lagi. Y, jednak pojawiły się pewne, pewne tam problemy techniczne ale pomijając problemy techniczne, y... Tam nie ma nic ciekawego w tej rozgrywce. Hmm. To jest taki standardowy, standardowe tryby znaczy, multiplayerowe. To, to by nie przeszkadzało, żeby tego. To by był taki tryb... oczywiście, który jest. Znaczy, one, one są, są, standardowe. Pod jednym po drugim oczywiście nie, no bo jednak te moce, hmm, jak niewidzialność, no one, one I, zmieniają. I wchodzisz na serwer zabawę. i nagle ci, wiesz, rozgrywka złupu, polega złupu, no na, te, na tym, że po prostu chodzisz po pustej, <laughs> chodzisz po pustej plaży, patrzysz że gdzieś się pojawi czerwona poświata, lub jesteś, jak jesteś w drużynie czerwona i niebieska. No mm. i to jest takie szukanie, taka zabawa w kotka i myszkę. No, i, i tak niestety mi te skoki po prostu strasznie przeszkadzają. Ci, Ci, Ci, Ci przeciwnicy, którzy po prostu nie, nie płynnie przechodzą z punktu, do były tylko jakieś takie rwanymi skokami Ja no niestety odłożyłem totalnie na, na później. Sam Crisis, szczerze mówiąc to nie wiem, czy bym, tak, czy bym polecał, żeby każdy zagrał tego typu. Ja, ja jestem fanem y, samej gry. Nie i kupujcie jak tej karty mi się wydaje. Tak, tak. Po pierwsze wydanie pc Wydanie pecetowe jest, jest strasznie liche. Ta książeczka, w ogóle nie ma książeczki, ta płytka to jest tylko po to, żeby była. Kodzik się wbija na origin i to, co moim największym jednak zawodem było to, że na originie po wbiciu kodem, kodu masz tylko jedną y, wersję językową. I w ogóle nie ma opcji zmiany języka, więc jesteś jakby w tym mhm. getcie y, ojczystego języka, nie możesz sobie zmienić bez jakiegoś kombinowania, tak? No ja tam później sobie prawda... To na konsoli są w internecie. wszystkie, co widziałem. No, no właśnie i możesz to tak zmieniać. Tak, no czy na samym początku, interfejru. jak uruchamiasz grę, wybierasz sobie język, jakim chcesz no, grało. No. no to ja nie wiem dlaczego. Akaz... myślę, że na tak. Xboxie może być trochę inaczej, bo z tymi wersjami językowymi to, to tam różnie nie bywa, nie? Tak. Ale wersja polska nie jest zła, jest jest, jest bardzo, nie, bardzo przyzwoita. Ja, ja, ja tylko miałem wrażenie, że, że Boberek mówi takim głosem, żeby brzmiał. Tak samo jak Boberek chyba był w Pilzonie. Oj tam tak, Boberek że... tego Rico. Czy tam pa, parę osób chyba. Tak, tak, Rico był wielkim no, latynosem, czy tam na Ciemnoskóry, który był wielkim motherfuckersem i Boberek. Tak, I ten tam, głos miał taki dokładnie. zmodulowany. I to dla mnie akurat zupełnie... Jakoś wybijało mnie z rytmu. W połowie gry zacząłem po prostu szperać, jak ja mogę ten język zmienić, bo jak przyzwyczajałem się do, do tego oryginalnego głosu, czy proroka, czy... No właśnie, czy, prorok w oryginalnym ma według mnie lepszy, Znaczy polski jest taki taki sobie. Bardzo mi się znaczy, podobała rola psychola w języku polskim. Znaczy, i... ale wiesz co, bardzo rzadko w polskim e, e, dubbingu oddaje się cechy charakterystyczne, na przykład nie, nie wiem, kurde, akcentów, czy akcentu czy charaktery... Tak, cały czas jest tam. No. więc... E, e, pod tym względem po prostu... No, nie, spokojnie. się spoko, rozczarowałem, jeśli jest, chodzi o fajnie. Origina, ale, ale, bo w Steamie przynajmniej jednak jest ta opcja jedna czy druga, żeby jednak ten język zmienić i, i tutaj jakaś nie było. Tak, no ale w każdym razie CRISIS nie polecam osobiście, żeby kupować teraz za pełną cenę, bo tak gra nie jest tego warta. To jest, to jest szczególnie, że nawet teraz kupując tak się za rok Nie dobie. mamy... Tak, tak, że te facety nasze nie pociągną tego. Ja, ja przyznam się bez bicia, że musiałem... Mm, grać na ustawieniach średnich. Mimo, że niedawno zmieniałem karty graficzne, nie na jakąś specjalnie mocną, ale będę takie zadowolony, że o proszę, teraz w końcu będę mógł zagrać w te wszystkie gry na najwyższych ustawieniach i zostałem po prostu sprowadzony do parteru. A tu krasnic przyszedł postać. i no. Tak, ale jakie ja kombinacje z ustawieniami, Czy tutaj, tu post tu jakieś tam efekty świetne. A czyli sobie zaawansowane opcje wchodziłeś. Tak, tak, bawiłem się, ustawiałem, przesuwałem no. To jest mi Trójka tak. jest na krajęcznej y, trójce, tak samo jak i dwójka, prawda? Bo ja sobie teraz na Steamie kupiłem y, w tą, y, taką Maximum Edition wersji polskiej dwójki. Tylko i wyłącznie mhm. po to, żeby sprawdzić, jak to na tym moim procesiku to będzie śmigać. Czyli tak jak mówię, że inne efekty, inne optymalizacje. No właśnie, i u mnie to, i... u mnie powiem Ci, że ja sobie włączam na 1600, tam czy pamiętam, y, jaką tam, ale 1600 i u mnie to chodzi na ultra, bo tam jest no jeszcze właśnie. chyba extreme, chyba czy jakiś w ogóle. To jakby oczko niżej. A jaką masz kartę graficzną? O boże, jakieś GeForce'a, gtx -a, ale nie pamiętam numerka. Oj no Starysta, nie, no teraz to coś nie jest jakaś nowa. 4? 460, 480, no ty, GTX. Nie no, cztery, to, to stary, jak masz 480, to masz maszynę po prostu z przyszłości. No, nie, masz lepszy sprzęt ode mnie, tutaj już nie gadaj. No to możliwe. Tutaj. Tak skromnie, to wiesz, że tam jakimś, jakim no czerwonym, ale ile, no, dwa tylko siedzenia <grym>. z przodu. Ale jak coś na F, no, Ferrari, że coś. to, to jest stara Z, z to już nie jest nowa grafika przecież. Ale to nie liczy się, to zawsze się liczy ta, ta po tej czwóreczce czy wiesz? Aha, po tej czwóreczce, I... to 460 tak. z tego, co widzę. No, to jest całkiem niezła, niezła karta, całkiem niezła karta, bardzo dobra. Więc y, naprawdę warto <grym> warto poczekać, <grym> <grym> tak powiem. Warto, ale, ale jednak Crysis na jakimś tam etapie trzeba zagrać, nie można i tak... Nie, to, to, jest, to jest... Pomijając to, co się mówi w ogóle na koło i, i naszą tą, tą opinię taką średniową, to jest ważna gra w ogóle, żeby... Nie, no to jest ważna gra, która, żeby, żeby na konsolach minąć. wygląda w, olśniewająco chyba. Tak, i na konsolach ja, ja, wygląda super. Ja, ja, ja bym się odważył, chociaż nie widziałem, powiedzieć, że to jest chyba w tym momencie chyba najładniejsza gra, tak? Na konsolach. Tak, generalnie z dwójką było też bardzo podobnie, że ona tam była jaka była, ale generalnie była bardzo ładna. Mhm. To jest jedna z najładniejszych gier, ale nie najładniejsza. Jedna z ładnych gier na konsole, która odstawia bardzo fajny teatrzyk, bo tam yy, jednak ty, tych oszukań jest mnóstwo, jeśli chodzi o wyświetlanie tej grafiki, bo cienie się pojawiają, po obróceniu głowy i tak dalej i tak dalej, ja to takie rzeczy niestety zauważyłem, ale Ale wiesz, jak się ogląda czasami dzienniki deweloperów, to generalnie w prawie każdych grach konsolowych oni takie cuda wyczyniają. No być. właśnie, mhm. no właśnie. Ale, ale moim zdaniem, jeśli ktoś właśnie tak potrafi Cię oszukać, tak, że to by się wydaje, że jest coś niesamowitego, a to jest wszystko jakaś manipulacja zręczna, czy jakichś tam efektów świetnych, czy, czy jakieś tam zmiany Sprytnie perspektywy, czy czegoś, tak. To jest dla mnie kunszt właśnie niesamowitego kiełznania tego sprzętu, co nie mają, bo najważniejsze jest to, co ty widzisz, a nie co tam jest z tyłu, bo wiesz, można powiedzieć, że tam świetnie jest wyrenderowana trawa, 400 metrów od ciebie, w ogóle 5 milionów poligonów, tak? ale przecież ty tej trawy widzisz, takie drzba, jakby tam były po dwa poligony, więc to nie musisz tyle sprzętu po prostu tej mocy. Tylko Damianie, na porównaniu do PC-ta jednak zauważyłem to, że się zmienia system, znaczy zmienia się oświetlenie względem jakby odległości, czyli, mhm. czyli tam cienie znikają, pojawiają, znikają i, i tekstury się tam mhm. też migają, ale ja teraz mówię tak, że to, że to strasznie źle wygląda. Nie, to wygląda bardzo dobrze. Ogólnie jest super. I, no, i to jest takie ładne otwarcie właśnie marca, jeśli chodzi o, o, o te gry. Um, ja w takim razie, bo trochę nam zeszło więcej czasu, niż planowaliśmy o Crysisie, to ja powiem tak, że Multi, w, właśnie w Crysisie jak powiedziałem, zupełnie mnie nie nie wciągnęło. Za to w yy, Hawkenie, cię no, wciągnęło. Zagrałem właśnie w Hawkena, i, i to jest gra, którą ona już tam chyba w zamkniętej becie, to na sobie tak istniała od jakiegoś czasu, tak? W końcu yy, Teraz jest open weszli beta. panowie w, tak, właśnie w otwartą BT, i yy, no, w końcu się no, skusiłem. I muszę przyznać, że pierwsze wrażenie, jakie zrobił na mnie Hawken, jest fenomenalne. Gra wygląda obłędnie. To jest y, dla wszystkich niewtajemniczych wyjaśniam, że to jest po prostu y, gra modelu free-to play, w której strzynamy się po prostu mechami. Y, to, to Tak prosto, jak to brzmi, tak właśnie prosto y, to, to wygląda wyżej. No, mamy y, oczywiście jakieś tam tło fabularne, które jest zupełnie nieistotne, tak? Jakąś planetę, na którym jest jakiś giga structure i y, y, y, jakieś korporacje, które hmm. ze sobą walczą, ale generalnie chodzi o to, że mamy mechy. Świetne, świetnie zrobione, które po prostu walczą ze sobą. Tak? I tych trybów chyba rozgrywki z nie mylę są cztery. Tak? Zwykły deadmatch, team deadmatch, um, missile assault i, i siege. I siege akurat mi się bardzo podoba, dlatego że jest, tam jest taki wizualny przepych w samym rodzice, ale nie wiem... Piotr, tych chyba nie widziałeś co? W sensie. Ja widziałem jakieś gameplay'e i generalnie, mhm. bo to też tam mówili, że może to wyjdzie na konsolach, może nie wyjdzie i zastanawia mnie ten design tych mechów taki w stylu nie wiem, robot telewizor. To jest, to jest, jakby, to jest ruki, to jest, to jest pierwszy, pierwszy mech, który dostajesz na samym początku. Który jest całkiem, całkiem niezły, tylko po prostu wygląd ma rzeczywiście. No, niektórzy na niego mówią że Dobrego nie, rubina, dostajesz na początku. tubić troszeczkę. Gdyby miał jeszcze głowę jakąś tatą, tak. to by tak idealnie pasowało. Ale to jest, to jest o tyle ciekawe, że jak, jak się przyzwyczaisz, tak, poglądasz sobie, to on wcale tak źle nie wygląda. On ma po prostu bardzo taką konstrukcję toporną. Ale tam jest mnóstwo szczegółów. W, w, w no wyci wyci rodzaju. wycieraczkę ma, no to jest najważniejsze. Tak, tekstury no. są fenomenalne w ogóle w tej grze. One. Jakby, nie wiem, czasami mam takie wrażenie, że, że, że wszystko jest takie proste, ale dzięki temu, prawda, granie musi przejść przez jakichś tam niesamowicie skomplikowanych elementów, ale ma, możesz na to wszystko podnakładać niesamowite tekstury, bo cały świat yy, właśnie jest... Jest jak za filtrem, tak? takim brunatnym, czasami trochę, trochę szarym, trochę takim ciemnozielonym, czasami brązowym, tak? bo to się nawet zmienia. Czasami w trakcie gry masz, nie wiem, z czego to wynika, czy po prostu zmienia się jakieś słońce, przechodzi w jakąś inną fazę i tak dalej, bo nagle z taki, takiej brązowej poświaty wszystko przechodzi w taką szarą. Nie wiem, czy to może, czy pora dnia się zmienia, ale no, nie... robi to no wrażenie. Każda prasza ale... na taką z monochromatyczną paletę, w jednym jakimś kolor, w jakimś odcieniu. Jedna jest zielona, tak. jedna jest żółta. Tak, ale to, ale to się potrafi jeszcze zmienić. Tak? Tak, niektóre są takie mapy, że po prostu... Dynamicznie się zmieniają, zmieni... ale to jednak tak. cały czas tej konwencji. Tak, i, i ta oprawa, no nie, ona zrobiła nam niesamowite wrażenie. Szczególnie właśnie jak powiedziałem, w tym w trybie Siege, w którym y, walczymy o to, żeby y, najpierw po prostu zdobywamy paliwo, żeby y, wysłać właśnie potężny krążownik w stronę bazy przeciwnika, a później walczymy o to, żeby utrzymać punkt w centrum właśnie y, mapy, w którym znajdują się tam stanowiska obrony przeciwlotniczej i wygląd po prostu tych niesamowicie potężnych statków, okrętów właśnie właściwie, które majestetycznie przylatują ci nad głową. One są na takiej niskiej orbicie dosyć, więc to robi takie wrażenie, że czasami miałem taką chwilę po prostu, że tak patrzyłem na to i mówię, wow, jak to świetnie wygląda. A to jest wszystko, jak sobie pomyślisz, tam oni mają po prostu niesamowicie zdolnych artystów, tak? Czy, czy nie. Jakieś tam tekstury, które tworzą, czy jakieś tam artworki, które się pojawiają, czy sam wygląd mechów. To wszystko prawda, robi niesamowite wrażenie. Więc jak wszedłem w tę grę, to było pierwsze wrażenie, że taki wizualny przepływ. Ale no, w grach to nie, nie jest najważniejsze. tak? Najważniejsza jest rozgrywka. Zwłaszcza w to grach muszę przyznać, multiplayer. że. Tak, bo to jest, tam jest. Tak, to jest ten multiplayer po prostu moim zdaniem fantastycznie z, jakby zbalansowany pod takiego gracza, który nie szuka Call of Duty, ale znowu też nie szuka, nie wiem, World of Tanks, tak? Jakby to jest coś, ja bym powiedział coś pomiędzy, tak? Bo World of Tanks jest jednak taką spokojniejszą grą, tak? Że ta precyzja się liczy, tam jakaś fizyka jest i tak dalej. To jest wszystko wolniejsze. prawda? czołgi no, nie skaczą, nie mogą robić. Znowu w typu Quake liczy się dynamika totalna, że po prostu jakieś, jakieś strife jumpy robisz, jakieś po prostu y, rocket jumpy, skaczesz, biegasz, po prostu niesamowita precyzja. I to jest gdzieś pośrodku, moim zdaniem, że, że y, to jest jakieś takie dziecko właśnie, takich kilku y, gatunków gier, między innymi właśnie jakiś Quake tam się pojawia, jako nie, Unreal, y, Tournament, ale wszystko jest zrobione w otoczce, prawda, y, wielkich, potężnych robotów. I y, y to mi najbardziej odpowiada, dlatego, że y, Grama generalnie kilka rodzajów mechów, które odbokowujesz yy, grając, zdobywając te punkty yy, lub jeśli ktoś właśnie ch chce sypnąć groszem, to chyba może na ile się nie mylę, tam jakimś takim jaki, tam drobną słoną yy, ładnie żeś to powiedział. No wiesz, że no, yy, chyba to jest taki koszt takiego mecha to jest sypnąć. chyba jakby, nie wiem, parę dolarów, tak mi się wydaje. No, a tam że... studę można spokojnie wydać. No, ja, ja postanowiłem po, po, po w pewnym momencie, że y, zakupię sobie y, coś jednak. boost, tak, A, do, do, doświadczenia. Boosterka. Nie, nie, to to, to, to była moja dolara. informacja, dlatego, tak. że za tyle przyjemności, ile mi ta gra dostarczyła, wydanie kilku dolarów, to jakby nie było żadnym jakby, ja nie czułem jakiegoś obciążenia, mówię, kurczę, to wydać czy nie wydać, nie? Ja właściwie chciałem. Mówię, kurczę, no to pewnie, muszę Do tej pory nie, po... nie wydałeś ani złotówki na tą grę. Nie? Dokładnie i a, a gra jest e, fantastyczną. Te, te mechy mają e, m, swoją swoją mechanikę. Jest kilka rodzajów, e, e, jakby gen, generalnie konstrukcji, template tak? Templateów. To... to są templatey dopiero do konstruowania w ogóle budowania. Znaczy, ale nie bo nie bo masz, masz kilka masz nie wiem musiałem dokładnie że masz chyba może 10 albo więcej mechów, tak? Które mhm. są jakby e, e, dodatkowo one każdy są w, w swojej kategorii, są mechy lekkie, mechy. Takie średnie i te mechy ciężkie, tak? Mm -hmm. które, bardziej, które mogą się nawet transformować w czołgi. No, w czołgi wersji. taką fortecę leżącą. Tak, no fortecę, tak że po prostu on się właściwie porusza z prędkością takiego pędzącego ślimaka, i, i, i, ale jest, jest odporny na strzał, no i jednocześnie jest ten, taką, taką takim, taki Battle Station, nie? Taki zmienia się, wiesz. I, ale jesteś e... zajawiony, słyszę, strasznie. Nie, no mi się bardzo podoba Hoken i e, jakby wróciła. Przypomniało mi się, jak, jak bardzo lubiłem mechy. Był taki moment, że E, strasznie mnie kręciły i dokręciły mnie te mechy właśnie... Po serii MechWarrior pewnie. Tak, po serii MechWarrior i po, po serii Battletech, taki, taki, taki te, te, te mechy z twistem zachodnim. A ja, i to jest taka, miniatura... jest to Heavy Gear, tak? Heavy Gear? Tak, tak, tylko, że Heavy Gear to była, to była gra... To była też seria MechWarrior to... chyba, e, nie, nie, nie, to była chyba, o ile się nie mylę, Sierra chyba wydawała. A możliwe, już zaraz sprawdzę. I tam miałeś zupełnie inne podejście do mechy, tak? Tam te, te mechy były bardziej dynamiczne, znaczy, w przewidaniu do Mech Warriora, właśnie. Bo Ta. różnica między na przykład takim Mech a Hawkenem jest taka, że Mech Warrior, już teraz jak nawet oglądałem fragmenty rozgrywki z tej wersji online, Mech Warrior stawia na symulację. To jest jakby, wiesz, Mech to jest Flight Simulator, a Hawken znaczy, to jest Ace Combat. Mówię ci o pierwszej podstawowej różnicy, co odróżnia Hawkena od Mech w ogóle, albo co od prawdziwych mechów, od zabawkowych mechów. W Hawkenie nie ma żadnej różnicy w sterowaniu między standardowym. Jakby w startową gromę PP typu Black Cox'y czy tam Battlefieldy. a Natomiast no, na kuriozach. właśnie, nie, jest masz, dużo, ale ja to za... Masz jedną jest... podstawową różnicę. Myszką sterujesz górną częścią meka tułowiem, tak. tu natomiast z klawiszami sterujesz nogami. I tutaj coś no, to ta to tam zastosujesz ta ta tak, że... koordynacji że w Mechurionie to tak naprawdę mechy były czymś w rodzaju takich czołgów na nogach, ciężkie, opancerzone, dobrze wymierzony strzał potrafił go złożyć, Ale tak samo jak masz i w Hawkenie, dokładnie tak samo. A w japońskich... A ty mówisz w tym momencie o W japońskich wersjach mechów to zazwyczaj są takie bardziej battle armory, że to jest po prostu nadbudówka, do której goś wchodzi. Ale to nic anime i nic mangi nie ma. Nie, widzisz, Hawken jest... Właśnie Hawken... Ja dlatego wspomniałem o Quake'u czy Anony dlatego że te rozgrywka potrafi być bardzo dynamiczne. Podstawowym, y, podstawowym takim, taką różnicą między y, oprócz tego, że prawda tam inaczej sterujesz tułowiem tymi nogami, że Mech, Mech Warrior ma potężne, majestatyczne, wolne maszyny. One mają po 30 metrów wysokości, może i więcej, i one bUM, bum bum, idzie taki mech, po prostu, wiesz, trzęsienie ziemię wołuje za każdym razem. co, ja dzisiaj my online, online robią? bum, bum, bum, bum, No to może tam włączyłeś jakiś szybki bieg, na no niej przegrzałeś robota, wiesz, po, po dwóch, dwudziestu metr, tak, metrach tak się przysiąć. Tak wolno nie ale, ale, chodzi o to, że tam po prostu widzisz te drzewka, no nie, te sosny, nie wiem, świerki, cokolwiek to jest, które wyglądają przy tobie jak krzaczki, a y, tutaj nie ma tego, to jest zupełnie inne, więc nie masz tej skali porównawczej. chociaż jak zobaczysz sobie na tam na, na, czy jest, jak jesteś w garażu, czy w jakimś innym, to widzisz, że, że, y, że te maszyny mają bardziej tam, wiesz wielkość, nie wiem, 6 metrów, 8 metrów, no nie, to one są tej skali, nie 30, więc one są dużo lżejsze, ale Hawken, wprowadza silniki odrzutowe. Ja nie, nie wiem, właśnie to w, w tym, w też tam są silnik odrzutowy, tylko że tutaj to jest istotny bardzo element, który wprowadza e, dużą dynamikę w, w hokenie. Tej gry. to jest, bo w hokenie na przykład, oprócz tego, że, prawda, poruszasz się jak w każdym właśnie tam shooterze. W hokenie tak? nikt normalnie nie chodzi sadem. przecież. Tutaj po prostu albo odpalasz właśnie do panaż i szybciej lecisz, albo właśnie wyskakujesz w powietrze, gdzieś lewitujesz, albo i to jest właśnie podstawowe, robisz te takie uniki w bok, dynamiczne. Poruszanie mi bardzo teraz się. Takie skojarzenie miałem. Teraz przypomniało mi się w scena z, z Metal Gear'a trójki, gdzie się pojawiły, ty pamiętacie te roboty takie na tych śmiesznych nogach? Takie skakawane. Ge no to dokładnie gecko, jakby gecko, patrząc pomijając w ogóle jak wyglądają yy, te, te, te maszynki w Hawkenie, to one tak grając multiplayera, tak się odnosi wrażenie, że one tak się poruszają skaczą no bo one, jak one, bo te one... tak, bo przede wszystkim Hawken stawia na te mechy, które nie mają wyglądać jak nie wiem, jak, jak Transformer tak? czyli taki humanoidalny robot nie? nie, masz nogi, które powiedzmy mają jakąś inną mobilność niż na przykład koła, ale góra to jest, to jest korpus, to jest twoja kabina i bronie po boku, które tam piszą, które mogą wyglądać jak ramiona, ale to nie są ramiona, tak? tam, nie, tam nie ma wiesz, palców i tak dalej. A jak spojrzysz na Mechuriora, to tam niektóre te, te, te, te mechy wyglądają jak właśnie takie roboty, wiesz, takie wiesz, do, do mnie nie tak pozwolisz, to ja bym chciał yy, tak w trzech krótkich słowach powiedzieć, jaki ja mam ogromny problem z tą grą. Mhm. Po dwóch dniach obcowania z tym tytułem. Pomijając walory produkcyjne, które bardzo doceniam i to jest jeden z najlepiej przygotowanych według mnie, jedna z najlepiej przygotowanych gier free-to-play pod względem walorów produkcyjnych, bo to naprawdę świetnie wygląda. Cały design menu, tych menu w taki sposób, jak się tam poruszamy, cała, cały design ten design wszystkich robotów, plansz jest super. Aczkolwiek nie do końca przekonuje mnie ten kurz wszędzie wsze, wszechobecny w tych, tych mapach i, i ten, ten brud, który się pojawia praktycznie wszędzie. Natomiast czy nie robisz nie czegoś takiego, tak? Nie robisz taki... ja uwielbiam właśnie. To jest fajne, ale mógł, przez chwilę, stawiłe, a potem wiesz... zaczyna przeszkadzać w rozgrywce. Po prostu. Ale... Ale widzisz, to jak sobie zmniejszysz tę, tę jakość grafiki do Ale ja no, cię chcę, nie ja chcę, chcę, maksymalnie. Ja no maksy, ale widzisz, no właśnie o to chodzi, że dla mnie to jest niesamowite, że masz, że czujesz, że nie, raz, że czujesz w ogóle, nie wiem, czy miałeś okazję w ogóle zagrać się na, na głośnikach, tak, bo zupełnie inaczej się na słuchawkach, bo na słuchawkach, prawda, czujesz, znaczy jest lepiej, jeśli chodzi o orientację, tak, bo lepiej jesteś w stanie wyczuć przeciwnika z tej strony, ale jak ja włączyłem sobie z, z mocnym subwofferem, no nie na głośnikach to ja się czułem prawie jak na wojnie. Takie no, Damianie, Jeszcze ten płotko. Podstawowy problem wszystko... jest z tym, jest tym taki, że Hawken stara się być grom o... W, stara się być grą w taką typowo jak Black Ops czy Battlefield, gdzie nie czuję się, ja nie czuję, że tam jest potrzebny ten y, cały robot. Ponieważ y, w momencie, kiedy ja zacząłem po pierwszych dwóch godzinach grać z tym robotem, mi się śmiać, Cał po prostu w jakiś sposób się poruszam po tej planszy. Bo, nie zgodzę bo, się. Tutorial to jest fajna sprawa, on jakby wprowadza w ten, ja ten cały system, są, ale nie, bo on, ten tutorial to. jest spokojny <laughs> i on pokazuje ci, w jaki sposób się poruszasz makiem. A nagle mm. ten sposób poruszania jest abskalowany y, razy 10 <głos> w trybie multiplayer, gdzie nagle wchodzisz i 20 kolesi porusza się tak zabawnie po tej planszy, że po prostu mi się śmiać chciało. A to jest raz. A mm. dwa, że y, według mnie plansze są źle zaprojektowane. Te mapy są za ciasne. Na taki sposób Właśnie. poruszania się... Właściwie nie, ja, ja, ja widzisz, Poczekaj. ja się ja się bardzo nie zgodzę. Ja się nie ba... Przede wszystkim poruszanie moim zdaniem, czy to ja, ja w ogóle nie mam wrażenia, że, że ono jest śmieszne, że ja mam, ja mam wrażenie, że ono po prostu musi być takie, bo ono oddaje specyfikę tych mechów. Te, i, I to się czuje, że to są, są mechy, bo przede wszystkim w innych grach jest tak, że właściwie strzelisz raz do kogoś, czy tam jakąś celniejszą serią zabijasz. Tutaj nie, no tutaj I no pewnie, że one mają swoją swoją swoją odporność i one naprawdę trzeba się nastrzeć i to powoduje, że jest jednak taktyka jakaś potrzebna w takim pojedynku. Jak, jak spotkasz takiego mecha, to wiesz, ok, możesz iść na tryb taki, że który wytrzyma dłużej, więcej, więcej strzałów weźmie na klatę, no niektóry, i, i, i przeżyje ten pojedynek, a możesz, prawda, tu rzucić jakąś jakoś nie wiem. Ale to widać, jednak czasami z MP, który... widać my, że już nie masz szans. Znaczy, ja, ja bardzo dużo takich pojedynków, w których, których prawda wyglądało, że nie mam szansy, jakoś taktycznie znaczy... udało mi się to rozwiązać i że, że, że wygrywałem. I to mi dawało niedużą. Tutaj nie kooperacja jest jakby najistotniejszym elementem. Bo już... no, drużynowym tak, element jest, jest bardzo ważny. No to jest, ale to to jest i... dla mnie 90% fanu z tej gry. To nie jest sterowanie tym robotem, to nie jest bawienie się tą bronią i tak dalej, tylko szukanie w tym momencie rozgrywki z innym graczem, żeby stworzyć jakiś system taktyki, opracowanie taktyki, yy, w jaki sposób zajść przeciwnika, czy w ten sposób, czy w ten sposób, ja i tak dalej, i tak dalej. Tego trybu match bo moim zdaniem w tej grze ten match On jest mizerny, jest, on jest po prostu, on powinno on... powinien go nie być. Dlatego, że, że zwykle bawisz się w dobijacza, jak grasz w no, jak jesteś, tak? jak jesteś w tym ruki to nie ma innej opcji po prostu, bo ty mm -hmm. latasz jak ten komar wokół tego <laughs> dużego meka którym czasami się pojawi oczywiście w, tym, w jakiejś tam grze, bo już do, sporo osób, powiedzmy to, że sporo osób już to gra i tam już sobie dobiło do któregoś levelu i już chodzą, chodzą tymi robotami dosyć mocno wypasionymi. I ty mhm. jako ten Ruki pojawiasz się i tam skaczasz wokół nich jak ten pajac i po prostu ch chowasz się za nimi i tylko tak dobijasz tych wrogów, których on tam podgrzał. Natomiast y, y, dla mnie y, fajną rzeczą było y, ten, y, możliwość leczenia się na polu bitwy, bo to jest, to jest fajna rzecz. Że tak, trzeba sobie gdzieś tam elementy. znaleźć, znaleźć sobie jakąś kryjówieczkę i... i sobie Nie ma regenerującego się zdrowia, jak to Trzeba sobie tego robocika tak. wypuścić i żeby cię tam uleczył. Mhm. Natomiast chodzi mi to, o jest to że... Jest też drzewko, drzewko takie bardzo, bardzo rpgowe jeśli chodzi o, o punkty, tak? Yy, Lewelujemy, każdy, każdy z, z, z, z mechów ma 25 punktów, w yy, się 5 poziomów do odblokowania. I, i dostaje się punkty optymalizacji, można naprawdę sobie jak w grze MMO zbudować własnego builda, tak? Bardziej tak, na, znaczy to, na to, na to ten, to, ten jakby ten aspekt Hawkena jest świetnie rozwiązany i ja tutaj biję brawo, bo, bo cały ten build system jest bardzo skomplikowany i tutaj można dużo godzin spędzić, żeby sobie tego hmm. swojego mecha fajnie, znaczy, fajnie tam... Ja myślę, że... Ja rozumiem twoje, twoje, twoje tutaj. Um, ja ci powiem dlaczego skąd mam frustrację, o... bo frustrację mam z tego powodu raz, że yy, parę lat temu, to już, no, ładnych parę lat temu, ko kończyłem serię McWarrior z, z wypiekami na twarzy, ponieważ była to świetna seria, i chciałem powrotu jakiejś gry, która yy, będzie o tej tematyce mi wspominać. No, i liczyłem na Hawkena, że przywróci mi tą miłą pamięć z tych MacWarriorów. Niestety tak nie było. N nie, nie, Natomiast to jest Dzisiaj odpaliłem sobie z ciekawości, ponieważ Hawken mi się spodobał pod względem wizualnym, ale pod względem gameplayu kompletnie mnie nie, nie, nie, nie zainteresował. I zainstalowałem sobie tego MacWarriora online. I. Mm -hmm. Spędziłem tą grą tylko godzinę, natomiast po godzinie, yy, tak, graficznie to w ogóle dopiętnie dorasta Hawkenowi i on naprawdę ma, po, pomijając to, że jest na Engine trójce zrobiony. Uuu, yy, nie, nie, nie, nie wierzę. No to uwierz, uwierz. Te łyse yy, polany jest, jest na CryEngine trójce, natomiast on jest, yy, widać, że tam chłopaki jeszcze siedzą i dziubią i jakoś nie do końca ten silnik są jeszcze opanowali, natomiast yy, feeling tej gry to jest powrót właśnie do tych McWarriorów, czyli to, co powiedziałeś na samym początku. Czyli jest to ciężki mek, jest to tak, nie jest, jest tak szybka rozgrywka, jak jest simulacyjna, jak tam Counter Strike. Nawet... Tylko jest to gra strategiczno. No, to, to jest gra strategiczna. Trzeba jednak po prostu dziećnik. Chodzi o to, że jest bardzo, taktykę, w jakiś sposób. Moim próg za wejścia bazę i tak z tego, co tak jest. Ja, tak ten próg po prostu wejścia do MechWarriora Warriora jest. No jest to jak właściwie próg wejścia do Eve Online. No. Ja takie wrażenie odnoszę, że. Nie, żeby no to przyjemność... bym nie, nie przesadzał, ale. Yy... ale nie, chodzi o to, że możesz nie grać sobie tak casualowo, tam biegać, a ta, ta, tam w sumie latać do asteroidy, do zwiercić, wiercić, wiercić na asteroidach dziury i, się tak dalej, że także y, to co ja widziałem po prostu mnie nie przekonało do tego, że, że ta gra może być interesująca dla mnie, jeśli ja nie, naprawdę się nie zaangażuję. Jeśli nie będę grał dużo, nie będę miał prawda, znajomych, z którym razem będę tworzył, nie wiem, te, te, te szwadrony, kurde czy czego tam się nazywa, jak to się nazywa, te mm, mechów, które będą w bardzo skoordynowany sposób działały. Damianie, ale ten mech ja, nie też jest sł słabą grą. Niestety bo po tej godzinie grania stwierdzam, że ta gra potrzebuje jeszcze z pół roku, żeby oni coś tam. No to może. No ja, i... ja, ja, ja na pewno spróbuję Mechoriora, bo, bo, bo teraz jestem na etapie, prawda. Mechów masz, jazdę na Mechów. mechów. I nawet <laughs> y, y, ściągnąłem sobie, bo na Comixology tej aplikacji są cztery, cztery takie krótkie, bo tam chyba 10-12 stronicowe komiksy z tego uniwersum, nie? Bo y, Hawkena oni tam próbują nadbudować całe to tło y, y, fabularne, tak? Żeby, tylko, jako, jako taka ciekawostka. I ale to i fajnie, bo się to... buduje jakiś tam uniwersum wokół tego, wokół tego typu... Tak, tylko że jak te komiksy, one są zbyt krótkie, zbyt płytkie, żeby cokolwiek nakreślić, ale oczywiście dają ci pewną odpowiedź na przykład, z... nie jakąś kompletną, ale skąd się wzięła prawda, w ta sytuacja, gdzie w ogóle się ta akcja toczy, kto, kto jest jaką stroną konfliktu, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ale, jak mówię, no, Håken jest grą darmową, więc... Yy... Grzech, nie zagrać, naprawdę. Jeśli, a jeśli wam się spodoba, no to będziemy mieli. No i dużo cierpi jeszcze jednak na, na jakieś problemy techniczne, bo nie wiem, czy w twoim przypadku, ale ja miałem spore lagi na niektórych serwerach. Ja nalagi w ogóle nie, nie cierpię. Może miałem raz tylko tak, że... Ale to była chyba kwestia tego, że chyba za bardzo pokombinowałem z ustawieniami graficznymi i za, za wysokie sobie... A postawiam. jaki kontynent sobie włączyłeś w wyszukiwaniu I serverów? grałem na, na... Wiesz co, normalnie grałem na UK, na UK tak, okay. ten, ale, ale miałem też... W parę razy grałem po prostu też na chyba... Bo ja paradoksalnie włączyłem sobie Stany i w Stan ze Stanami miałem lepszy ping. Znaczy inaczej. Tak. Ja pomijając, pomijając jakby, że ja miałem tam w miarę sensowny, ale... Jakby cała grupa miała dobre pingi, bo jak grałem tutaj na mhm. tym w serwerach UK, to nie ja widziałem tam na czatrumach cały czas tam yy, ludzie się denerwowali, że po prostu te pingi skaczą strasznie. Że ktoś ma 70, to nagle wskakuje na tam pierwsze. Ja nawet nie? Tego, na to nie zwracam uwagi. Ja podczas gry nie mam absolutnie żadnego problemu czasami, bo jedną z broni... Yy, znaczy nie, nie wszystkie broni to są takie, wiesz, point blank, czy jak ktoś się nie mówi. Nie, nie point blank, przepraszam. Te wszystkie takie broni, gdy, że karabiny maszynowe, że to w momencie, kiedy strzelasz, to trafisz, tak? No jest dużo tych broni typu wyrzutnie rakiet i tak dalej, że tam nawet najmniejszy lag, no to całkowicie burzy przyjemność. Ja no tak, no nie czapka, czapka, z czapka niewidka i... u mnie się pojawiło parę razy, no kto się dzieje, nagle znika i pojawia się 10 metrów dalej, no to nie jest. Spoko. No więc ja, ja na szczęście tak nie miałem być może stąd yy, tak mi przyjemnie się gra, tak, że w porównaniu właśnie z, jeszcze raz powiem, z Crysisem 3, gdzie, gdzie miałem po prostu w momencie takiego starcia z, z przeciwnikiem, nagle mi gra po prostu spajkuje, tak, z jakiś lagi mam. Tutaj absolutnie czegoś takiego nie otrzymałem i mi się bardzo Hawken podoba i każdemu polecam, żeby sobie zobaczył. A jak już się przekona i zostanie, to super. Jak nie, no to nic nie straci. Ja polecam dla wszystkich fanów Counter-Strike'a albo tego typu rozgrywki. No może Counter-Strike'a nie, bo to jest zupełnie gra nie ma modelu Counter-Strike'a, tak? To jest, może bardziej strzelanie typu właśnie No to takiego Unreal'a, no właśnie. Zamykamy. Piotrze, tak. Bo ty tak nie lubisz tych nie wiem dlaczego? Nie, dlaczego ja nie lubisz lubię, ja swego czasu miałem krótką, intensywną fascynację Front Mission, kiedy skończyłem trójkę na PSX-ie, bo na niego wyszła, chyba dobre dwa, trzy razy, a potem zabrałem się za emulator i skończyłem dwójkę, jedynkę. I to były mm. strasznie fajne gry. No Front Mission fajne, jest fajne, z... fajne, sterutką grą, ale, ale całkiem, całkiem przyjemny Oczywiście to jest a... to inne podejście do machów, bo wiesz, to, to tak jak tam wcześniej mówiłem, że w, w cudzysłowie w amerykańsko-europejskim mamy wielkie czołgi na dwóch nogach, które są ciężkie, okute niewielogodną ilością żelastwa i mają długie bronie, a, a u Japończyków zazwyczaj to są właśnie jakieś takie rozbudowane zbroje bojowe. No tak, i tak, właśnie tak, tak. we front Mission Evolved, z tego co sobie przypominam, te mapy były do, dobrze zaprojektowane pod względem skali robota. Hmm. Że to poruszanie się tym robotem na tych mapach było spoko. To tak abstrahując, hmm. wracając do tego na jeszcze. A widzieliście te, te Chrome, czy Chrome? Chrome? Chrome Hound. Mhm. I też właśnie z mechami gra. Tylko, że nie była jakoś wybitna, ale ona miała jeden bardzo ciekawy patent. Tam wszystkie potyczki były odzwierciedlane na mapie tam, tego, tego świata, tak? I, I ta mapa była potężna, walczyło się o, o terytoria, sektory, to miała taki fajny twiścik, ale Była Dobrze. taka seria, nie, nie wiem, czy ona, na pc też wychodziła, Armored Core, taka dosyć szybka strzelinka też właśnie. Też, też, na, też na, jest. Jest. na konsolach. Tak, tak. znaczy na konsolach jest na pewno, ja nie wiem, czy na pc tak jest. Hmm. No znaczy ja Damianie powiem, że jeżeli się w Hawkenie pojawią takie typy, stricte misje Objective, ale bardzo rozbudowane, gdzie jednak od momentu rozpoczęcia rozgrywki do końca yy, do zwycięstwa będziemy musieli wykonać serię jakichś misji, czy też powiązanych, yy, powiązanych akcji, to będę zainteresowany tym tytułem. No to zobacz sobie nie wiem, y, nie wiem Siege, y, jeśli miesz miał okazję. Ale to grałem, zobaczcie. grałem, to jest jeszcze nie ten poziom. No nie jest jeszcze, to nie, to nie masz 5 tysięcy zadań do wykonania, ale. No wiesz, wiesz to o co nie mi jest... chodzi? Żeby jednak nie wiem, czy kojarzycie. Y, to, to podobny system był wcale w Med Medal of Honor. Takim, jednym z tych pierwszych, gdzie były też obiektyw misje, gdzie trzeba było wykonać punkt A, punkt B, punkt C na liście i takiego czegoś bym oczekiwał w tej grze. Znaczy, Hogan jest, jest grą bardzo dynamiczną i takie oderwanie właśnie, żeby tam, nie wiem, zbierać tu skawki i tak dalej, mogłoby spowodować, że ludzie by się Znudzili, chociaż w tym modelu Siege tam jest to zbieranie truskawek. Znaczy, tak? To by dopiero było dopiero jak mechem zbierać truskawki. Musiałbyś mieć specjalną broń. Ty nie... taki zielony zbierasz właśnie takich pojemniczków na plecach i tak skoszyczkienisz. No ale Piotrze, no jak już ustaliliśmy, że jednak nie masz jakiejś awersji do mechów i nawet kiedyś grałeś, to co jednak w ostatnio miałeś okazję ostatnio Ja zagrałem grałem w, na głównej konsoli w Hitmana Absolution. I muszę przyznać, że mam dość mieszane uczucie. Znaczy z jednej strony ja w ogóle w poprzednie Hitmany wszystkie grałem, skończyłem, bawiłem się w ten najwyższy stopień trudności i najlepszą rangę, że zabijesz tylko car, więc generalnie bardzo, bardzo mi te gry dużo czasu kiedyś tam zjadły. No a z tym Hitmanem mam problem. Po pierwsze to, co mi trochę nie pasuje to to, że jest duża różnica dla mnie pomiędzy tym jak grasz, a pomiędzy tym co się dzieje w scenkach przerwinkowych. Bo i to w jednym miejscu to tak strasznie mnie, mnie, mnie ubodło, bo nagle hitman... jako cichy, cichy zabójca, a w scenkach robisz rozpierduchy. Znaczy, to tak? inaczej. Grasz jako mega super hitman, profesjonalista, który jest mordercą tak dobrym, że w ogóle jest cieniem, po czym nagle w, w scenkach scence... w wódę. Nie, w scence jest złapany od razu na pierwszej możliwej sytuacji. Kiedy próbuje gościa garotą potraktować, ten się odwraca, i go przewraca i przerzuca przez drzwi. No i to mnie tak Czyli trochę, Taki filmowy hitman. No taki, taki trochę bardziej pierdołowaty hitman, trzeba go inaczej nie nazwać. Mhm. Plus to, co mi trochę przeszkadza, to ten system punktacji bo hmm. ja oczywiście wiem, że mógłbym sobie go olać i grać takim, ale... kim sobie tam naklejkę na telewizor w tym miejscu i nie patrzę na to. <laughs> no tak, serduszkę na telewizor. Że znalazł to jest najgorsza na rzecz, na jaką oni zrobili w tej grze. ten system. Nie, no tak. ale właśnie, właśnie problem polega na tym, że jakiś mój wewnętrzny gracz, w momencie, w którym robię coś i ten mi wywala na pół ekranu wielki czerwony minus i tam minus 2000 punktów, to automatycznie restartuje poziom, bo nie lubię, jak ktoś mi mówi, że gram tak, że mam tu jakieś minusy. I przez to, to nie mogę troszeczkę... No, no to, to może. Na koniec... Tylko właśnie, nie wiem, czy, czy to jest... Ja nie grałem w tego Hitmana, więc ja tylko tak mówię przez pryzmat yy, mojego doświadczenia z Gromi, yy, gdzie, gdzie jakby masz tą swobodę wykonania zadania. I nie wiem, wszyscy tutaj graliśmy w Dishonored. Dishonored nie jest, prawda, Hitmanem, ale też można w grze na wiele sposobów różne rzeczy robić. I ja... Nawet dostając już później naprawdę jakieś takie straszne minusy, czy tam powiedzmy te punkty nie były... Tam chyba nie ma minusów, ale generalnie się dostaje punkty dodatkowo za, za na przykład, nie wiem, misji bez zabicia kogoś, bez, tam bez, wykry bez znaczy, nie, no wiesz, wykrytym... Ale, ale Dishonored daje tobie od razu na wejściu, mówi tobie, graj tak jak chcesz. Jeżeli chcesz być mordercą i po prostu przeżynać się przez zastępy wrogów z zmiaczem w ręku, to to robisz. Jeżeli chcesz być super pacyfistą, hmm. który nikogo nie zabierasz... Tak, tylko nasz, chodzi to o to, że jakoś udało się w Dishonored zrobić to podsumowanie pod koniec misji, które Cię nie obraża, albo Cię nie, nie, nie, nie mówi Ci, słuchaj, jednak zobacz, tutaj już zrobiłeś tyle byków, przecież powinieneś go załatwić tam nie, no, w taki dokładnie, No dokładnie, sposób, ja to ci... wiesz, W Hitmanie masz tak, że zaczynasz grać, coś robisz i od razu ona Ci po prostu wali minusem, nie, minus dwa tysiące. Zostałeś tam, nie wiem, zabiłeś cywila, minus pięć tysięcy. I, hmm. i no, ja wiem, że można to olać i po prostu grać tak, jak się, jak się chce. To tak lubisz, zabijałeś tych cywili, przyznaj nie, się. Nie, no to wiesz, przypadki czasem się zdarzają przy pracy. Nadział się na nóżek, jak przychodziłem. Ja tak. Gościa chciałem zginąć od tego. Tak wyobraźcie wiek, sobie, że jak na po na po w Assassin's prostu, nie, że tym upatrzyłeś sobie cel, idziesz na ten cel, już masz dźgnąć, a tu nagle ktoś wszedł po prostu ci przed ostrze na mięśnie. Natomiast no, pomijając ten, ten system punktacji, który mnie trochę irytuje, e, bo po prostu częściej restartuje grę, to całkiem fajnie się w to gra, jest przyjemnie podzielone na sekwencje. To, co jest ciekawe, to ponieważ na konsoli nie ma Quick Save, a Quick Load. A, to wprowadzili system checkpointów, które sam aktywujesz. To znaczy, dajmy na to nie, wiem, misja, Załóż, misja polega na tym, żeby musisz iść do hotelu, zabić gościa i później uciec z tego hotelu. To tak naprawdę ta misja jest podzielona na Etap, kiedy chodzisz wokół hotelu i starasz się dostać do środka. Potem następny etap, Szyukasz kiedy. drzwi, nie tak? Czy jest taki hotel <grym> z się dostać dziełem? Do drzwi, żeby pójść na piętro wyżej, tak? Potem, potem drugi etap tak dalej, na tak. piętrze wyżej. Potem trzeci tak. etap, jak uciekasz po dachach. Potem czwarty etap i te etapy są zamknięte całością. Najbardziej tajemniczy hotel na świecie. Tak Misz windy ukryte, drzwi gdzieś z tyłu. No wiesz, no to hotel stary. Ale w wiesz, pierwsze, że to Generalnie przy odpowiednim przetro, poziomie że... trudności się te checkpointy ustawia, bo przy im wyżej, to tych checkpointów jest mniej, albo praktycznie w ogóle ich nie ma. Z tego, co pamiętam, na tej najwyższym tak, poziomie tak, trudności. Tak, no, przy tym najwyższym poziomie trudności to nic nie ma. w no. najwyższym poziomie trudności widzisz tylko łusą, czacha Hitmana i, i, i tyle. Natomiast tego no, generalnie... I, i punktacje. Mówię. Ja byłem punktacji. Ja byłem <śmiech> zawsze fanem serii tych poprzednich gier i, i w to mi się gra przyjemnie, gdyby nie to, że Hitman w Agent 47 w filmikach czasami zachowuje się jak kompletna pipa, a nie jak super mega zimnokrwisty morderca. Plus na no, ten system punktacji trochę mnie irytuje. No ale generalnie. Właśnie, że to takie, że w ogóle po co ten system punktacji yy, wprowadzili? Czy yy, gra w ogóle potrzebuje coś takiego? Czy yy, znaczy, Grzesz, potrzebujesz nie... na przykład taką wskazówkę, że słuchaj. Gdyby ten system punktacji został zrobiony inaczej, że nie byłoby punktów negatywnych, to czy chciałbyś, żeby ten punkt, system punktacji w... był, czy jednak zostawić to tak, że nie masz, nie masz nie masz w ogóle tak, informacji, że dostawałeś ocenę tak jakby twojego sposobu gry. To znaczy, jeżeli brałeś karabin maszynowy i po prostu przeżynałeś się przez tłum, to później zostałeś opisany jako, wiesz, mass killer, czy tam mass murder. Mhm. A tak, w momencie, tak, w którym tak. udało ci się zabić tylko i wyłącznie celi, to jeszcze tak, że nikt cię nie zobaczył, to byłeś super profesjonalny, silent assassin, bodajże to było Ale wczoraj. wykonałeś misję? Wykonałeś. I wiesz, naj... i wtedy... To jest pierwsza informacja dla zleceniodawcy. Znaczy wiesz, to było motywujące, bo mogłeś chcieć grać lepiej, żebyś został na koniec lepiej oceniony. Ale ja ale nie znaczy tej... to znaczy? chcę świadczę z paskiem. Nie no, chodzi o to, że jak dostajesz ocenę na koniec, to tak jakby może to dla ciebie być jakimś tam motywatorem tego, żeby spróbować no, zagrać to jest bardziej. ten... Ale tutaj nie masz, tego, nie masz tej motywacji pozytywnej, tylko masz motywację negatywną. To znaczy robisz coś inaczej, niż twórcy uważają, że powinieneś, więc dostajesz minusem po twarzy. Co więcej, jest jeszcze tak, że zawsze jak zaczynasz etap, to na środku ekranu pojawia się wielki napis, kto z twojej listy znajomych miał najwięcej punktów w tym etapie, plus jaka była średnia w Polsce jaka była średnia na świecie. Więc od razu no z o tym mówię, już że już mówię, to, mówię, to wybija nie? z tej, z tej imersji Yy, takie brzydkie słowo, że chodzi o to, że w tym momencie idziemy w kierunku gier, które wyzbywają nas tych elementów chuda, huda, tak? że wprowadzasz wszystkie informacje, które ci są potrzebne w sposób jakiś taki mm, ci dostępny, ale nie musisz mieć wielkiego właśnie, czy licznika, naboi, wiesz, na ekranie i tak dalej, że, że są sposoby, żeby to w, w inaczej sposób pokazać i w momencie, kiedy właśnie biją ci takimi informacjami, to cię wybijają z takiego, wiesz, klimatu, że nagle rzeczywiście po prostu przypomina ci się, że słuchaj, no to jest tylko gra. To jest wręcz gra arkadowa, bo liczą się punkty. No dokładnie, no wiesz, to simulator zabójcy, tak? Na zlecenie. Ja naprawdę, Piotrze, polecam ci, wiem, że to może będzie momentami ciężko zrobić, ale zapomnij, nie patrzcie na ten system i w ogóle mi go gdzieś. Ja całą grę kończyłem, nie patrząc się Słuchaj, w ogóle na, na ten system remutacji. Ja tak. Nie interesowałem w ogóle, jaki mam jak masz profil w szyle, psychologiczny mi tam punktów. wygeneruje, yy, ja mam gra, ten jak mnie tam zdefiniuje, czy jestem beras, czy, czy jestem super cool i tak dalej. Gdzieś to miałem. Dla mnie było istotne wykonanie misji i wypracowanie Fabula. własnego stylu i oczywiście skończenie gry i jakby główny wątek fabularny. Słuchaj, ja mam Reszta ten problem, że gra, nie wiem, w jakiegoś Asasyna czy tam jednego sandboxa, to jak na radarze migają ikonki misji, to dopóki ich wszystkich nie, nie, nie wyczyszczę nie będę miał pustego radaru, to się źle czuję. I tak samo mam w Hitmanie. Grając jest bardzo fajnie, przyjemnie, w, w starym stylu, różne możliwości zabójstwa, jest garota, bla bla bla bla, bla ale jak on mi wali tymi minusami po twarzy, że ktoś mnie zobaczył, to po prostu mnie to tak... tak, tak ale też... widzisz, bo to jest, to jest to, że jak ty zabijesz kogoś, ktoś cię zobaczy, to zostawiasz świadka, tak? Zostawiasz te takie yy, luźne końce, no, które trzeba jednak podwiązać, no. Nie też, oglądasz w ogóle breaking bad. Ten, ten, ten system punktacji... Nie, nie, nie oglądam akurat. Ale <śmiech> to, ten system punktacji jest jeszcze tak trochę dziwnie zrobiony, bo... Z jednej strony minusuje cię że za zabijanie osób, które nie są celem, a z drugiej strony jeżeli zabijesz kogoś, to nie jest celem po cichu, czyli nie wstrzelnie, tylko nie wiem, zakradniesz się go i dusisz, a potem schowasz ciało, to to jest okej, okay. punkty ci się zerują. bo dostajesz, nie minus 300 za zabicie niecelu, plus 150 za ciche zabicie i plus 150 za schowanie ciała. Widzisz, po prostu oszukujesz system. <laughs> Chyba, że Możesz tak. zresetować się tak zwanych wszystkich cywili na mapie, pochować ich i... Wiesz, nie Wiesz, no. no i oni też się tam trochę powiedzieli, że nie ma absurdów, które były wcześniej, czyli wiesz, no śmietniki czy szafy nie są bezdenne i na przykład można schować tam tylko dwa ciała. Ale mhm. generalnie, jeżeli ktoś lubił hitmany poprzednie, to warto w niego zagrać, chociaż te, te, te różnice pomiędzy twoim stylem gry, a tym, co tam Dobra. hitman wyrabia w przerywnikach, są dość znaczące. Plus, no, mhm. system punktacji może być Ale rytujący, pierwsze, bo... bo... Pierwsze, rozmawialiśmy o sierocińcu, prawda, i całej sytuacji. Jest... Jest to dosyć y, intensywna scena wcześniej, kiedy tam wpada ta banda i tak dalej. No i dokładnie. Po tym przerywniku jakby m, ty masz ochotę y, zrobić porządek w tym całym sierocińcu, niekoniecznie bawiąc się w skradanie i y, udawanie niewidzialnego, prawda? I tylko po prostu chcesz zrobić tam porządek, bo cię goście wkurzyli. I nagle system cię a masz, a masz, a masz, tu niedobrze, tu niedobrze zrobiłeś i to jest po prostu coś, z czego nie powinno mieć miejsca i tyle. No, no generalnie jednym zdaniem. Jeżeli ktoś lubił hitmany, to warto w niego zagrać mimo tego irytującego systemu. Bardzo portacji. polecam. Naprawdę to jest jedna z lepszych gier zeszłego roku. Okej. Okay. No to co? Coś nam jeszcze, Piotrze, ostatnio odkryłeś dzięki tak, PlayStation tak. Plus. PlayStation Plus. W końcu zacząłem używać swojej wity, no bo tak biedna leżała, kurzyła się wita, przez wita. dobre pół roku. No i postanowiłem... Zmobilizował się pan z, z prezentacji PlayStation, się, że warto odkurzyć, tak? co, zmobilizowało mnie to, że przez tam dwie czy trzy godziny siedziałem, jak pilnowałem, jak córka spała. I ponieważ generalnie jedyne, co miałem robić, to wtedy siedzieć, a akurat Wita leżała obok tyłu, sobie ja wziąłem, zacząłem grać w Uncharted i spodobało mi się na tyle, że... Małe szczęście, prawda? <laughs> prawda, natomiast szczęście naszego życia, ile zmian przynosi. Tak. I, i po prostu wciągnę się w ten czartet i, i codziennie sobie tam przed snem godzinkę, czy, czy, czy coś koło tego pykam. I muszę przyznać mm. dwie rzeczy. Po pierwsze, mm, zawiodłem się graficznie, bo ja wcześniej, <śmiech> właśnie w sobie, to jest absurd, bo ta gra jest prześliczna, jak na konsolę przynośnym jest super, ale Menom ja z wszystkich badem. recenzji, z wszystkich tam poprzednich tego, jak ktoś mówi o tej grze, miałem w swojej głowie zapamiętane to, że ona jest śliczna, taka jak na ps a ona jednak nie, nie jest taka, jak na PlayStation. 3 Ona przede wszystkim nie, nie ma tej natywnej rozdzielczości konsoli, że to jest. jest e, tak? Że widać te piksele. Tak, jest niższa ta rozdzielczość i te, te piksele czasami potrafią wyjść. Chociaż no, to nie jest PlayStation 3. No niestety. właśnie właśnie chodzi o to, że ja się spodziewałem PlayStation 3 i tylko i wyłącznie, dlatego to mi jakoś tak wiesz, po prostu widzę tą różnicę. Bo jeżeli tak by nie było, to, to ta gra jest prześliczna. Uhum, uhum. A miałeś także sobie coś tam z aparatem fotograficznym na jakiejś skałce siadłeś i oglądajesz przepiękne krajobrazy? Tak, bawiłem się trochę tym nawet. No widzisz, to jest fajna rzecz. Znaczy generalnie ta gra ma dużo no. motywów, które mi bardzo podpasowały. Na przykład to, co w Uncharted, generalnie w każdym Uncharted elementy nazwijmy to zręcznościowe, tak naprawdę nie były żadnym wymagającą zręcznością, po prostu było trzeba wychylać gałkę w odpowiednią stronę i naciskać guzik od skoku. Bo one nie było ani czasowe, ani jakieś skomplikowane. No i na możemy sobie to wszystko obchodzić po prostu wymazaniem, paluchem na ekranie ścieżki, po której ma Drake przejść i Drake sam sobie tam przeskakuje. Mhm. Widzisz, jesteś jednak w opozycji do tych wszystkich głosów, które mówią, boże, jaka ta gra jest, ta, to Uncharted Złota Odchłania, to jest G, bo przecież musisz ciągle miziać tym, po tym ekranie, z tyłu, przecież to Nie musisz, boków. jak chcesz możesz grać pod terenem. Otóż to. Mnie to strasznie denerwuje, że ludzie yy, yy, nie wiem, czy to jest jakaś taka yy, brak wiedzy, czy tylko po prostu ten, że wszystko możesz robić w tradycyjnym stylu, tak na konsoli. Tak? To, że ty miziasz sobie yy, po, po ekranie, to jest jakby twój wybór w danej sytuacji. Bo tam jest kilka chyba takich tylko zagadek, gdzie musisz tym palcem to zrobić, tak? Ale to jest tak specyficzne, że, że... nie że... ta no, gra była jest... tak reklamowana. Ona była tak targetowana. Ale on, oczywiście, bo to chodziło o to, żeby podkreślić, że możesz, nie wiem, wykorzystać ten tylny panel dotykowy... To jakby wy... był key przed... w ogóle, cały jego Uncharted, że możesz no, robić no, takie... No, tak, ale widzisz, no rzeczy. i Piotrek z tego ki, ki, ki, ki feature ja, ja ja ja key do... feature'a ja skorzystał, feature, feature. nie jest no, zadowolony. Nie, ej, no sorry, ja tego korzystam, ja jestem zadowolony. Dalej. Motyw z strzelaniem, który jest naprawdę, to jest mistrzostwo świata, że oprócz tego, że masz gałkę, którą celujesz, to delikatnymi... Jak nie, ten... no po prostu jest ten żyroskopik no, wykorzystany, czy jak to się nazywa, akcelerometr Jest wykorzystany po to, żeby precyzyjnie do... domijać takie tak. I to pozwala naprawdę na, na zwiększenie tej celności strzelania w porównaniu do normalnej do, do, do gry. I to jest mój drugi zarzut do niektórych ludzi, którzy krytykują strzelanie w tym, w Uncharted, bo jakby z tego nie korzystali. ja przyznam się, tu mówiłem kiedyś w jak, jak akady chyba rok temu, jak mówiłem o Uncharted że ja na początku, jadąc w autobusie, tak, autobus sobie skręca, więc ten akcelerometr się rusza, nie? To ja miałem wrażenie, że ja jakieś takie strasznie nieprecyzyjne ruchy robię, tak? Bo ja analogami sterowałem. Dopiero po jakimś czasie, yy, znaczy po jakimś czasie, relatywnie, tak, to nie wiem, po godzinie grania, odkryłem to, że rzeczywiście tymi ruchami dodatkowo steruję tym celownikiem. I w momencie, kiedy to opanujesz, to to strzelanie, to jest naj... nie ma za dużo tych strzelanych, tak? Ale to jest. Fantastycznie wykorzystany, właśnie te właściwości wity do, do strzelania. Ja grałem w Unit 13, grałem w demko tego Resistance, i tam nie wykorzystuje się tego. Tam jest to totalnie tradycyjne sterowanie, tak? I w ogóle nie ma przyjemności. Takiego właśnie, z tej zabawy, tego jest, A To tutaj... jest idealne, to jest naprawdę idealne A złote jest fantastycznie to zrobione. Tak. No, no i kolejna rzecz z tych specyficznych umiejętności, to Michał się na pewno ucieszy, że w końcu coś skrytykuje. Mm, nie wiem, czy tego jest więcej później, okay. ale na razie natrafiłem w jedną zagadkę, gdzie trzeba tak jakby spojrzeć pod Myślę, światło. <laughs> nie, nie, nie. Spojrzeć <laughs> pod światło, bo niby masz pergamin, który trzeba naświetlić. No mm. i ponieważ ja gram w łóżku w nocy, przed snem, to generalnie <laughs> musiałem wziąć telefon, odpalić latarkę w telefonie i przekładać latarkę ale, ale czy to nie jest fantastyczne? Czy to nie jest właśnie fantastyczne? Bo jaka inna gra będzie? Znaczy, jaki... No, normalnie jak grasz, to właściwie to już nie musisz prawie palcem kiwnąć. A tutaj jakby musisz być tak zaangażowany, że musiałeś wykonać tak poza grą. Poczekaj, nie na muwa nowego, to sobie będziesz poruszać <laughs> No ja, nie, ja, ja lubię, uwielbiam takie motywy. Ja, ja bym bardzo chciał, żeby było więcej gier nie tylko minigierki, bo ja, ja jestem na bieżąco jeśli chodzi o, o te wszystkie minigierki y, wykorzystujące Augmented Reality na Wicie. One w ogóle, z no ja... to jest strasznie fajna sprawa. Ja, ja też w miarę regularnie ściągam i się tym bawię i o tym się prawie w ogóle nie mówi, a one są naprawdę niektóre bardzo fajne. Tak, tak, tak. Tylko jedna jest y, y, ciekawa, tylko y, nie wiem, zapomniałem tytuł, ale mówiłem o niej w Mieli, To jest ta, która przypomina też klasermanię. Laser As, bodajże rzeczy Laser a AR? Jakoś, jakoś tak. Coś takiego. Coś tak. Laser to jest zle to jest, to jest tak. logiczna, której które po prostu musimy tak ustawiać różne elementy, żeby laser gdzieś tam trafił w odpowiedni punkt i, i nie wiem, tam chyba odpalił rakiety, tak, tak, tak, tak, tak, tak to, tak to jest. Ale to wszystko jest tak, że budujemy, kładziemy te karty tej, tej, tej rozszerzonej rzeczywistości nie wiem, na stole, dobrze w tym oświetlonym pomieszczeniu, i później kamerką, prawda, kierujemy w stronę właśnie tych kart i na ekranie wity tworzy nam się obraz. Prawda, danego planszy i tak dalej. Ja, ja w Peregery widziałem, parę gier jest e, kiepskich, jest tam jedna gra, która ciekawie wygląda, ale autentycznie, jeśli chodzi o rozgrywkę, to walory ma, nie ma zerowy. To jest to, to skoki do, do e, ze skarpy. Tak, ono robi wody, wrażenie, jak wiesz, jak tu kładziesz na no, czymś. może z każdej strony popatrzeć. Dokładnie, tworzysz tak. witam w stół, na którym leży karta, i nagle widzisz na swoim stoliku jakąś skarpę gościa. Fajerwerki jeszcze coś podobnie, bo one wyglądają całkiem mm -hmm. interesująco, ale tak gameplayowe to, to nie za bardzo. Tak, ja przyznam się, że najlepszą grą, taką zrzeszoną rzeczywistością, to, którą widziałem, to była gra na 3DS, ale to, to, to było demko jakieś tam. Jak się, to było demko, gdzie kładłeś jedną kartę przed 3DS-em i później po prostu tylko sobie kierowałeś tam z jakiegoś, nie wiem, raz się jakiś dół pojawiał, tak, że widzisz, jakbyś był coś w środku, raz, raz jakieś nadbudówki na to, tam z jakimś smokiem walczyłeś, którego strzelałeś, strzelałeś, tylko że to było takie demko, tak. Ja nie widziałem jeszcze żadnej gry, która by to wykorzystała i że to, to było sensem. No i niestety wygląda na to, że po prostu jakby nikt nie ma ochoty zrobić czegoś takiego, na, na poważnie, co by z, z takich elementów korzystało. A moim zdaniem to jest... Czy to jest jakiś nowum? To jest to... moim zdaniem dużo większe nowum tak. niż Move czy Kinect. Otóż to! Otóż to! I ja bym tego bardziej chciał, niż na nie przykład, nie wiem, sterować telewizorem za pomocą y, machnięć ręki i, i, i głosu. Ja wiem, że to jest straszna pierdoła i nie wiem czy się tym bawiliście kiedykolwiek, ale na mnie ogromne wrażenie zrobił ten iPad cały. Bo to, to właśnie, zwłaszcza w zwykłorze mówię, bo wtedy jest prościej i niż tam machać tą kartą przed telewizorem. Ale to jest strasznie fajne, jak wiesz, kładziesz sobie kamerkę, siada przed telewizorem i biega tutaj taki niby przed tobą po podłodze. Ja wiem, że to jest dla dzieci i tak dalej. Ale sprawia to fajne wrażenie. Mm -hmm. No ale dzieci się bawią z dorosłymi. Mm -hmm. Czyli co, Uncharted Polecam. Co, Już chyba to A, jest. jest, nie, nie jest, jest jeszcze za darmo wars... chyba w PS Plusie. Znaczy, ja znaczy, nie jestem pewien, czy Uncharted plusa? nie jest jedną z tych gier, które jest na stałe, czy tam przez, przez okres roku, czy pół roku. Mi się wydaje, pozałe. że chyba jest na stałe, bo co widzę, reklamy plusa, to, to pojawia o, ona się. tam jest cały czas. Tak, tak, tak, tak. Generalnie więc... odkurzyłem Witę, po Czartet myślę, że sięgnę po kolejne gry w... i na pewno... A ba. widziałeś Gravity Rush? Wgrałem w demko i mi się cholernie podobało. Bo jest na plusie. plusie tak, wiem, plusie. też już mam w liście ściągniętych nawet na konsoli zainstalowany, więc, mhm, więc na pewno no również fajnie. w następnej kolejności na nadrobię. Jeszcze jedno, rzecz, którą chciałem dodać, to mm, ogromną zaletą WITĘ, i właściwie mam nadzieję, że może w następnej generacji konsol będzie podobnie, jest y, usypianie jej. To znaczy, wiesz, gram, gram, gram, po prostu w momencie, w którym już czuję, że idę spać, to klikam PIK, w dosłownie w połowie strzelaniny konsola się usypie, tak. po prostu następnego wieczoru odpalam i jestem w tej samej połowie. To jest naprawdę super sprawa. I wicie, muszę przyznać, że jakby to usypianie w ogóle nie zużywa baterii. W tym sensie, oczywiście, że ma zużywać dużo mniej, ale, ale to zużycie jest, jest, nie zauważa, jest, ale tak to jest minimalistyczne. Przez że to jest coś w tym stylu. Tak, dokładnie, że ja po prostu miałem wite w sensie uśpioną, nie, Dzisiaj leżała na półce i, i jakby nic, nic się nie stało, tak? a ja nie pamiętam jak było z PSP czy tam z PSP po prostu też właściwie wszystkie konsole, wszystkie konsole możesz uśpić. W DSie to jest tak, że po prostu zamykasz klapkę, no nie gra wchodzi. W DSie to jest tak, że w 3DSie przynajmniej jest tak, że zamykasz klapkę, a ja pamiętam, że grałem w coś i zamknąłem klapkę i okazało się, że mi wyszło z gry, nie zapisało jej i save tam 3 godziny poszło w plecy. No to jakat w normalnym, poczciwym, starotkim DSie nie mam z tym problemu. Ale no to może wiesz, ja zrobiłem coś. coś nie tak, że nie, na przykład nacisnąłem guzik power off i dopiero wtedy zamknąłem, albo odwrotnie, no nie, nie, nie, nie, nie wnikam. No właśnie, to trzeba przeanalizować tę sytuację. <laughs> w Do, Długo obsługi. Dobra, panowie, kończymy. Dziękuję tutaj Piotrkowi i Michałowi za udział w nagraniu. Dziękuję dziękujemy. Dzięki. Żegnam się, ja pałkę Kadachman. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na naszej stronie www.fantasmagiere.net, lubić na Facebooku, polecać znajomym. Do usłyszenia za tydzień. Cześć, cześć. Cześć.